Poszukiwać zaginionej prawdy, Apokaliptykus część piąta, Jehoszuła i Immanuel. Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę Cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy, bo zaiste moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przede mną. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi, potężny i siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwości nie odwraca swoich oczu, wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. To też ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także Ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a Twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Lecz jeżeli w pełni sądzisz jak bezbożny, to Cię sąd i prawo pochwycą. Księga Hioba, rozdział 36, wersety 2 do 17. Rozdział pierwszy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii wykładów prostujących powykrzywiane drogi prowadzące do Boga pod wspólnym tytułem Apokaliptikus – Poszukiwać zaginionej prawdy. Cieszę się, mogąc powitać Państwa w pierwszym z sześciu odcinków poświęconych pomazańcowi Bożemu, określanemu w języku hebrajskim Mesziach, czyli osobie wywyższonej i namaszczonej olejkiem z rozkazu Boga na wyznaczone mu stanowisko zarządcy domu Bożego, króla nad jego ludem. Jednak, jak nie trudno się domyślić, będziemy zajmowali się niezwykłym człowiekiem, gdyż to nie o niego chodzi, lecz duchowym Synem Bożym. Przedstawię kogoś, o kim Państwo dotąd nie słyszeli i choć każdemu wydaje się, że wie o nim wiele, szybko wyprowadzę go z błędu. Począwszy od tego odcinka wchodzimy bowiem w tę strefę korygowania prawdy o Bogu, od której nie ma już odwrotu. Począwszy od tej prelekcji, krok po kroczku odsłonięta zostanie prawda dotycząca pomazańców bożych, a zatem i fałszywa nauka światowych religii zostanie obnażona i ukazane zostaną wszystkie jej kłamstwa. Ukażę Państwu, jakich manipulacji Pismem Świętym dopuściły się światowe religie, zwodząc narody na ścieżkę, z której bardzo ciężko jest zawrócić. Jak sami Państwo mogli stwierdzić, zapoznałem się z treścią poprzednich odcinków, w prostowaniu praw biblijnych opieram się wyłącznie na samym Piśmie, przytaczając dziesiątki obszernych jego fragmentów. Jak już wielokrotnie wspominałem, Pismo Święte, a mam tu na myśli głównie Pisma Starego Testamentu, nie potrzebuje obrońców, gdyż prawda, którą zostały one uświęcone, broni się doskonale sama. Wspominałem również, że wszystkie nauki pańskie nie tylko mają, ale wręcz muszą mieć swój początek w pismach Starego Testamentu. Te nauki, które nie są tam zawarte i omówione, po prostu w ogóle nie są naukami pańskimi i nie pochodzą od Boga, ponieważ jedynie pisma Starego Testamentu są elementarzem nauki o Bogu. Są one źródłem referencyjnym wszelkiej informacji o stwórcy danej człowiekowi. Napomniałem również, że przy rozpatrywaniu pism Nowego Testamentu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ, jak już wspominał na wstępie ewangelista Łukasz, zawarte w nich informacje pochodzą od człowieka, głównie z relacji lub pism opisujących pobyt anioła Bożego na ziemi. To jest właśnie powodem istnienia w nich tak wielkiej ilości sprzeczności i przekłamań, nad czym rzekomo ubolewali głównie ci, którzy ponosili odpowiedzialność za sfałszowanie i ocenzurowanie nauki Bożej. Byli nimi oczywiście tak zwani ojcowie Kościoła, a czym również się zajmiemy. Jak już zapowiedziałem w prologu, odkryję przed światem całą prawdę, która została zatajona i sfałszowana przez kościelne elity rządzące, broniące zaciekle jej ujawnienia, gdyż to właśnie oni są najzacieklejszymi wrogami Królestwa Bożego, które gdy nadejdzie, odbierze im władzę nad narodami i osądzi za ich odstępstwa. Proszę Państwa, Ludność świata musi sobie wreszcie uświadomić, że to elity rządzące nią są jedynymi wrogami Boga. Ponowne nadejście Syna Bożego oznacza bowiem koniec władzy w ręku człowieka, a ponadto sąd nad każdym z tych ludzi, czego takie osoby nigdy nie zaakceptują. Elitami określam w pierwszej kolejności wszelkiego rodzaju przywódców religijnych, gdyż to oni mają największy wpływ na życie duchowe społeczeństw, a dopiero w drugiej kolejności wywodzących się z nich przywódców świeckich, ponieważ jak już pokazała historia – Kapłan jest gorszy od króla. Wiadomo również chyba każdemu, że wszelką interpretację faktów historycznych ustalał w przeszłości zawsze ten, który posiadał władzę i trzymał miecz w ręku, ponieważ miecz był zawsze najlepszym argumentem przekonującym, że prawda mojsza musi być tą najmojszą, to znaczy tą jedyną. Szanowni Państwo, aby nie przeciągać sprawy przejdę do tematu prelekcji. Prosiłbym jednak, aby mieli Państwo na uwadze, czyli w podświadomości, wszelkie ważne informacje z poprzednich odcinków o poszukiwaniu Boga, wadze posłuszeństwa, łamaniu przykazań, a w szczególności tego drugiego przykazania, które zostało wyklęte przez religie światowe. Mam oczywiście na myśli wiarołomstwo, sprytnie ukryte pod nazwą tzw. bałwochwalstwa, którego znaczenie zafałszowano i przedstawiono jako zwykłą chciwość pieniądza, a który to jest w rzeczywistości oddawaniem czci wszelkiego rodzaju wizerunkom w jakiejkolwiek formie, które to samo Pismo Święte przedstawia jako wiarołomstwo w najgorszej postaci i z pewnością najcięższy grzech w odniesieniu do samego Stwórcy. Dowiedzieliście się Państwo również, że Bóg nienawidzi tych, którzy takie rzeczy czynią, a jest przecież niezmienny w swej osobie i postanowieniu. Jest niezmiennym od dnia, gdy ukarał śmiercią pod chorebem tysiące Izraelitów za złotego cielca, aż po przysłowiowy koniec świata. Z Pisma wynika jednoznacznie, że sługą szatana nie jest wcale ten, który wzywa jego imienia, ale każdy, kto nie wykonuje woli Bożej. Miejcie to Państwo proszę wszystko na uwadze. Przechodząc do postaci pomazańca Bożego, nie sposób nie wspomnieć moich uwag na temat marności naszego świata. Dla przypomnienia, w tym odcinku spróbuję Państwu udowodnić, że praktycznie wszystko, co rozgrywa się na naszym świecie, dotyczy świata niebios, a także i opisy Pisma dotyczą nieba. My nie jesteśmy koroną stworzenia Bożego. Koroną stworzenia jest świat samego Boga, czyli samo niebo, ze wszystkim, co się w nim znajduje, a my jesteśmy odpadem po tym wszystkim. Jesteśmy inną formą stworzenia, z powodu której, jak przypuszczam, szatan zbuntował się i odpadł od Boga. Jest to bardzo cenna wskazówka w odniesieniu do konieczności pojawienia się osoby pomazańca Bożego na ziemi. Po upływie domniemanych dwóch tysięcy lat, od dnia jego powrotu do Boga znalazła się jedna osoba, która stawia światu to proste pytanie. W jakim celu i komu był on w ogóle potrzebny? Pytanie wydaje się lakoniczne i bez sensu, bo przecież każdy z Państwa zna odpowiedź, że przyszedł, by odkupić grzech Adama, czyli wszystkich ludzi. Muszę Państwa jednak rozczarować... Odpowiedź ta jest niepoprawna, ponieważ nie jest ona zgodna z prawdą zawartą w Piśmie Świętym. To nauka świata i tę naukę jedynie nam się narzuca. Z przytoczonego w poprzednim odcinku prorostwa wyłania się zupełnie inna prawda. Prawda, która wydaje się być ukryta, chociaż w rzeczywistości jest całkowicie jawna i została nam zaserwowana niczym kotlet na talerzu. A ponadto potwierdzana jest przez niezliczone wypowiedzi. Aby znaleźć prawdziwą przyczynę musimy rozpocząć ponownie troszeczkę od końca czyli zadać sobie pytanie, kim w ogóle jest istota określana mianem Syna Bożego. Na podstawie wypowiedzi proroków, które dopiero przedstawię Państwu w tym i w kolejnych odcinkach, wynika, że jest On. Po pierwsze, stworzeniem Bożym, jak i inni synowie Boży, czyli aniołowie. Wspomina o tym On sam, na przykład w słowach, które cytuje z Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 26. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał Synowi, by miał żywot sam w sobie. Słowa dał Synowi brzmią jednoznacznie i w dalszym przebiegu prelekcji zostaną potwierdzone przez wiele podobnych wypowiedzi, jak na przykład z listu do Tymoteusza w rozdziale 6, wersety 15-16, gdy mówi o Bogu, przekład Biblii Tysiąclecia, ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć, Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Słowa te odnoszą się przecież bezsprzecznie do Boga i wystawiają świadectwo, że jedynie On jest wieczny i nieśmiertelny, czyli sam jest dawcą, źródłem życia. Stwierdzenie, że to właśnie Boga nie można oglądać, znamy przecież z wypowiedzi samego Jehowa, gdy w Księdze Wyjścia w rozdziale 33, werset 20 przemawiał do Mosze, to jest do Mojżesza, tymi słowy. Nadto powiedział... Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Musimy sobie wyobrazić, że istota Boga jest jakąś tam nieznaną formą energii, tak jak na przykład promieniowanie gamma. Do tego moc źródła owego promieniowania jest tak gigantyczna, że gdybyśmy zostali wystawieni na jego działanie, rozpadlibyśmy się na poszczególne cząstki elementarne. To tak, jak gdyby stanąć w centrum wybuchu bomby atomowej. Bóg może nam pokazać jedynie rodzaj projekcji, może hologramu, tego, co go otacza, a co my nazywamy chwałą Bożą. Zwróćmy jednak uwagę na samą wypowiedź. Otóż już tylko te dwie wypowiedzi przeczą całkowicie nauce świata o jakiejkolwiek równości pomiędzy Ojcem a Synem lub o jakimś bóstwie składającym się z kilku równych sobie osób. Po drugie, ów Syn Boży musi być duchem, ponieważ, jak wiemy, sam Bóg jest duchem. Jechowach, który niech będzie błogosławiony na wieki, jest tym jedynym świętym duchem, który dał początek wszystkiemu. Po trzecie, został on najprawdopodobniej wywyższony ponad wszystkie inne stworzenia duchowe i zasiada po prawicy Stwórcy z powodów, które wcale nie są aż tak oczywiste, jakby się wydawało. Powodów może być wiele, jak na przykład jest pierwszym stworzeniem Bożym, co wcale nie wynika z Pisma w sposób jednoznaczny, gdyż istnieją i inne przesłanki oraz inni kandydaci. Może też otrzymał ten zaszczyt raczej za zaoferowanie swojej osoby jako wykonawcy misji na ziemi, którą przepłacił życiem, a w konsekwencji tego otrzymał również władzę sądzenia duchów ludzkich, o czym wspomina w księdze Izajasza w rozdziale 11, werset 1-6. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd jego z korzeni wyda owoc, i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał podobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Kogo opisuje ten przykład? Opisuje on zapowiadanego potomka abrahamowego, który ma przecież dopiero nastąpić po zniszczeniu bezbożnego świata, gdyż właśnie o tych wydarzeniach donosi ta wypowiedź. Przykład dotyczy więc, uwaga, bliżej nieokreślonej przyszłości. To bardzo istotny fakt. Wypowiedź wskazuje jednak, że w jego wnętrzu przebywać będzie Boży Posłaniec pod postacią Ducha, będzie nim w takim razie ponownie ów Syn Boży. Po czwarte, ów Syn, jak i inni aniołowie, jest sługą Ojca i wykonuje wszystkie Jego polecenia, o czym wspomina na przykład znowu Ewangelia Jana w rozdziale 8, wersety 28-29, gdy objaśnia wiernym. Wtedy rzekł, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył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 a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Po szóste, Syn jest również głównodowodzącym zastępców bożych oraz będzie zarządzał ziemią, jak podaje Apokalipsa Jana w rozdziale 19, wersety 11-16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział,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 on sam też toczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię król, królów i pan panów. Wydaje mi się, że na razie wystarczy tych wstępnych informacji na temat osoby określanej mianem Syna Bożego oraz jej funkcji w świecie niebios i ziemi. Musimy jednak uzmysłowić sobie fakt, że to właśnie on musiał być owym tajemniczym Shiloch, którego nadejście miało zakończyć panowanie plemienia Judy. Jest on postacią, którą ciężko jest nam sobie wyobrazić i przyporządkować. Generalnie rzecz biorąc, samo pojęcie Syna Bożego z wyjątkiem jednej wypowiedzi użytej w psalmach jest pojęciem czysto nowotestamentowym, być może nawet stworzonym przez samych odstępców od wiary. Używam go jednak, gdy dostrzegam w nim Anioła Bożego, wyróżnionego ponad innych, który oddał życie w celu sprecyzowanym koniecznością oczyszczenia świata, niebios i ziemi. Mamy zatem do czynienia bez wątpienia z kimś wyjątkowym, z kimś obdarzonym przez Jechowach ogromną mocą i chwałą. Widzimy kogoś, kto bez mrużenia oka wykona wszystkie rozkazy Ojca, z kimś, kogo z bliżej nieznanych nam powodów najwyższy określił miarem swego Syna, wyróżniając go ponad innych aniołów. Z całą pewnością nie jest on żadnym słodkim Dzieciątkiem, które wielu w nim widzi. Dlaczego więc właśnie ktoś wyniesiony ponad wszystkich musiał zostać tak sponiewierany, w imię czego lub kogo? Czy z powodu nas, którzy jesteśmy jedynie trawą i szarańczą i popiołem? Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Przecież jeżeli zwykły urzędnik lub szeregowy żołnierz popełni jakieś wykroczenie, to czy zabija się ministra, premiera lub główno dowodzącego wojsk? Nie. Pociąga się raczej do odpowiedzialności jego bezpośredniego przełożonego. Adama nie może nawet przyrównać ani do gońca w biurze, ani do szeregowego żołnierza. Może jedynie do maskotki żołnierza, bo kimże jest człowiek? Przecież gdyby chodziło o grzech popełniony przez Adama, to mógłby go odkupić poprzez śmierć jakiś inny człowiek. W efekcie końcowym Adam i tak zapłacił za swój grzech śmiercią, bo umarł zamiast żyć wiecznie. Poniósł więc zasłużoną karę. Wiemy przecież, że karą za grzech jest śmierć. Dlaczego więc karać jeszcze kogoś innego, a w szczególności tych, którzy żyli po Adamie i nie grzeszyli, jak na przykład niektórzy z proroków? W takim razie umierając, Adam poniósł już karę za swoje wykroczenie, również i my ją ponosimy, więc nasuwa się uzasadnione pytanie, dlaczego mamy być jeszcze sądzeni. Przecież Bóg jest sprawiedliwy i nie będzie nikogo karał wielokrotnie. Odpowiedź na tego typu pytania leży jak na dłoni. Widzimy wyraźnie, że sam Bóg poprzez swoje pismo daje nam odpowiedź. Istnieje bowiem dwóch ludzi i dwa ciała, człowiek cielesny i człowiek duchowy, ciało cielesne i ciało duchowe. Proch ziemi i duch. Nikt nie zostanie ukarany dwukrotnie. Umiera wydmuszka, którą jest ciało i ponosi karę za grzechy ciała, a duch wędruje do otchłani, gdzie przebywa w niebycie i dopiero w dniu sądu zostanie uaktywniony, osądzony i ukarany. Narzucenie nauki świata o grzechu pierworodnym jest nieudolną próbą wytłumaczenia faktu, dlaczego w ogóle umieramy. Ponieważ jakby nie było, śmierć dotyczyła również tych tzw. świętych kościoła odstępców, gdyż i oni poumierali. Poprzez wprowadzenie nauki o grzechu tzw. pierworodnym można było wytłumaczyć śmierć osoby sprawiedliwej, choć w rzeczywistości w ogóle nie powinna ona umrzeć. Sama śmierć sprawiedliwego tłumaczy już ten proces odnowy, proces oczyszczenia ducha, o którym już wielokrotnie wspominałem. Jeżeli duch wytrwał w materialnym ciele w czystości, czyli oczyścił się już kompletnie, po zmartwychwstaniu wstąpi ponownie do nieba. Jeżeli jednak po raz kolejny przegrał walkę z kusicielem, powróci ponownie do innego ciała w przyszłości. Będzie powracał tak często, aż się całkowicie oczyści. Proces śmierci nie ma więc nic wspólnego z jakimś tam wyimaginowanym grzechem pierworodnym, lecz z koniecznością powrotu wszystkiego do stanu doskonałości. Ta wymyślna doktryna wprowadzona została przez kościół rzymski dopiero w drugiej połowie XVI wieku. Nauka ta jest kłamstwem. Zastanówmy się w takim razie, po co potrzebny komu Mesjasz, Zbawiciel. Z punktu widzenia świata i nauki, którą ten propaguje, teoretycznie każdy mógłby nim być. Zastanówmy się, czy gdyby Bóg powiedział do Noego lub do Abrahama, Abrahamie, zamiast swojego syna złóż samego siebie w ofierze, rzucając się w ogień, a w ten sposób odkupisz grzech Twojego praojca Adama i wyzwolisz od śmierci wszystkie pokolenia ludzi po Tobie. Czy nie wydaje się Państwu, że Abraham nie zrobiłby tego? Zawahałby się? Z pewnością nie. Lub gdyby powiedział to do Mosze, czyli do Mojżesza, lub w szczególności do któregoś z proroków, którzy i tak w większości ponieśli śmierć męczeńską z ręki swoich współplemieńców, czy który z nich nie zrobiłby tego? Każdy by zrobił. W efekcie końcowym i tak przecież jakiś człowiek skonał na krzyżu. Dlaczego więc lub po co rozkazał Bóg zabić największego z wielkich w niebie? Po co tyle zachodu? Odpowiedź jest jedna, bo sprawiedliwy jest Bóg. I chociaż brzmi to niczym tani religijny slogan wypowiedziany na niedzielnej mszy, wcale nim nie jest, gdyż jest to najszczersza prawda, a brzmi ona, ponieważ grzech pochodzi ze świata Boga, czyli z nieba, a nie z ziemi. Grzech powstał w niebie, w świecie duchów. To nie człowiek zgrzeszył, tylko jeden z aniołów i przyniósł całe to przekleństwo grzechu na ziemię. Ponieważ Bóg jest tak sprawiedliwy, to najprawdopodobniej właśnie bezpośredni przełożony Tego, który zgrzeszył, musiał poniekąd ponieść odpowiedzialność za swojego podwładnego, ale tylko przy założeniu, że ów Syn Boży stał w hierarchii ponad szatanem, co wcale nie wynika z Pisma. Sytuacja musiała tak wyglądać, zakładając, że w niebie istnieje rodzaj hierarchii wśród sług Bożych. W tym przypadku z poczucia winy i odpowiedzialności przełożony szatana zobowiązał się ponieść karę za wykroczenie podwładnego Istnieje w pismach wiele wskazówek na ten temat, które to oczywiście omówimy. Jeżeli jednak hierarchia wśród aniołów jest mitem, wtedy jeden z aniołów dobrowolnie zdecydował się ponieść karę za wykroczenie szatana i w zamian za to został określony mianem syna, czyli rozumując na wzór ludzki potomka najbliższego sercu ojca. Jeżeli hierarchia istnieje, oznaczałoby to, że szatan, którego osobę omówię pod koniec serii, musiał mieć bardzo wysoką pozycję w hierarchii aniołów. Istnieją w piśmie jednoznaczne wskazówki, że był najwyższym w tej hierarchii, dlatego przepełniła go pycha i jak można by wywnioskować z niektórych wypowiedzi, zapragnął nawet utworzyć własne królestwo i stać się równym stwórcy. Proszę Państwa, gdyby podobna sytuacja zaistniała na ziemi, to znaleziono by szybko jakiegoś kozła ofiarnego, pociągnięto by go do odpowiedzialności, a grzesznego ministra postawiono by nad innym resortem, a resztę zamieciono by pod dywan i ukręcono sprawie łeb. Bóg swojej sprawiedliwości nigdy nie dopuściłby do takiego stanu rzeczy, lecz gdyby było to możliwe, ukarałby samego siebie, czego na pewno nie byłby w stanie dokonać. Jest on jedynym i najwyższym świętym duchem i nie jest w stanie ukarać samego siebie, bo karę może wymierzyć i wykonać jedynie ktoś wyższy od ukaranego, a takiego nie ma. Z tego też powodu wyznaczył początek swojego stworzenia, wykonawcę swojej woli, swoje słowo, sw swą prawicę, być może pierwszą istotę duchową, którą utworzył, lub też może jednego z aniołów, który z miłości do Ojca sam zaoferował samego siebie, by dać się poniżyć poprzez wtłoczenie go w materialne ciało. W jaki w ogóle sposób można w takim konkretnym przypadku poniżyć czy ukarać anioła, jak nie w ten sposób, że inny anioł wchodzi w materialne ciało człowieka, by w ten sposób udowodnić, że oskarżyciel kłamie, i że się myli i żyjący w ciele jest w stanie bezwarunkowo kochać swojego stwórcę. W to sposób Najwyższy dokonał jednocześnie oczyszczenia nieba z buntu szatana i udowodnienia mu bezpodstawności jego oskarżeń. W tym momencie Bóg upiekł dwie pieczenie przy jednym ogniu, ponieważ poprzez poniżenie anioła, poprzez wciśnięcie go w ciało grzesznego człowieka, odkupił on przewinienie szatana i udowodnił jednocześnie, że duch w marnym ciele, to znaczy człowiek, jest w stanie bezwarunkowo służyć Bogu. W nagrodę Bóg określił go mianem syna. Poniósł lub odkupił on karę za bunt szatana, o której wielokrotnie wspomina, określając ją mianem winy. Wielokrotnie wspomina również, że jest słusznie karany i chłostany za owo przewinienie. Jak już wspominałem w prologu, my nie posiadamy praktycznie żadnej wiedzy o wydarzeniach zaistniałych w niebie, z wyjątkiem tych, o których Najwyższy zechciał nas poinformować. Możemy jedynie spekulować, czy ów anioł, może i najwyższy z aniołów nie dopatrzył czegoś lub nie napomniał szatanek, gdy tamtego ogarniała pycha i właśnie to stało się jego winą. Pozostają nam jedynie spekulacje. Oczywiście w kolejnych odcinkach przytoczę wszystkie te wypowiedzi. Powracając do tematu, jak można ukarać anioła, jeśli nie w jedyny możliwy sposób. Istota ta została wtłoczona w uprzednio przygotowane ciało człowieka. Była prześladowana, sponiewierana obelgami, odrzuceniem, szyderstwem, cielesnym cierpieniem, a w końcu i zabita przez ludzi czyli istoty jej niższe. Również i ona sama, jako duch, została strącona do otchłani, gdzie przebywała w niebycie przez okres trzech dni jak przewidywał pakt szatanem oraz co zostało zapowiedziane przez późniejsze proroctwa. On nie umarł w ciele, jak twierdzą nauki świata, ale umarł w duchu. Jak sam podaje przecież w Apokalipsie Jana w rozdziale pierwszym, wersety 17-18 w słowach: też, gdy to ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, ale oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Słowa te nie dotyczą przecież ciała, bo to nie jego ciało przemawiało do Jana, lecz duch, istota duchowa. To właśnie ona poniosła śmierć. Przez okres trzech dni istota ta była zupełnie odcięta od źródła życia, jakim jest Duch Boży, zapadając w niebyt, by następnie zostać wskrzeszona, to znaczy obudzona ze snu. Jakże czuł się, gdy spadło na niego to wszystko? Nie znał przecież takich doznań, bo skąd? Nie wiedział, czym jest strach, czy upokorzenie lub czym jest ból. Następnie został zahibernowany w swoim bycie, ponieważ wstąpił do otchłani, gdzie przechowywane są wszystkie inne duchy czekające na zmartwychwstanie, Wiemy przecież, że po śmierci zanika wszelka działalność ducha i Jego świadomość, jak podaje pismo, na przykład w księdze Psalmów w Psalmie 6, wersety 5 do 6. Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw ją przez łaskę swoją, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych któż Cię wysławiać będzie? Lub w Psalmie 33, wersety 18, 19. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Lub w psalmie 56, werset 14, gdy mówi Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. W psalmie 116, werset 8 dodaje Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Wszystkie przekłady biblijne, włącznie z niemieckimi i angielskimi używają w tłumaczeniu pojęcia osoby duchowej, która również popada w stan niebytu. Jedynie polska Biblia Tysiąclecia używa w tym miejscu określenia życie jako ratunku dla ciała, dla cielesnej istoty człowieka. Naprawdę żałosne. W psalmie 146, 4 czytamy ponadto na temat śmierci ducha. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tym że dniu giną wszystkie zamysły jego. Są to jednoznaczne wskazówki, że w chwili śmierci ciała i wszelka aktywność duchowa ustaje. Oni nie siedzą tam w dole i nie rozgrywają dla zabicia czasu partyjki pokera, upijając się winem. To nie byt, a pierwszym uczuciem po przebudzeniu jest zapewnie panika. Również i sam posłaniec Boży stwierdza w Ewangelii Jana w rozdziale 10, wersety 17-18, że nie ma na myśli śmierci ciała, lecz ducha, bo właśnie w takiej postaci przebywał poprzednio. I dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wypowiedź ta nie dotyczy ciała, ponieważ to nie w ciele stąpił na świat, ale jako duch stąpił w ciało i przebywał w tym ciele jakiś czas. Również nie w ciele powrócił do nieba, tylko opuścił ciało, którego używał i powrócił do Ojca znowu jako duch. Jak wiemy z innych wypowiedzi Jego uczniów, ciało nie ma wstępu do Królestwa Niebios. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, werset 50, wypowiada się na ten temat Saul Starsu. powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nie Rozdział drugi. Proszę Państwa, poruszyłem temat śmierci, aby po raz kolejny uzmysłowić Państwu, że my jako istoty żywe składamy się tak naprawdę z dwóch istot. Tej cielesnej, która jest wydmuszką, naczyniem dla tej drugiej, tej właściwej dla naszej istoty duchowej, która dla Boga zawsze żyje. Musimy sobie uzmysłowić, że wszystko co przeżywamy, odbieramy naszym duchem, to znaczy naszą świadomością, a ciało przy pomocy sensorów, to znaczy zakończeń nerwowych, rejestruje tylko różne bodźce. Mózg przetwarza to wszystko na zrozumiałe dla naszej świadomości, czyli dla naszego ducha, informacje. Wyobraźmy sobie teraz owego anioła, będącego duchem, który musiał wcisnąć się w ciało i doznać pełnej cielesności i to przez długi czas, bo przecież wypełniał swoją misję prawdopodobnie przez okres około trzech lat. Może jednak krócej lub nieporównywanie dłużej, gdyż i na takie przypuszczenia istnieją wiarygodne przesłanki zawarte w proroctwach, jak już w przytaczanym przeze mnie proroctwie o Jakubie, siedem lat za jedną i siedem lat za drugą żonę oraz sześć lat za trzody. Nie chcę się teraz wdawać w spekulacje, gdyż jakakolwiek byłaby odpowiedź, nie ma ona w odniesieniu do naszego zbawienia żadnego znaczenia. W każdym bądź razie w ciele przebywał on wystarczająco długo, by poznać wszelkiego rodzaju doznania, począwszy od poczucia sympatii i miłości do kogoś poprzez upokorzenie, odrazę i strach, a kończywszy na niewyobrażalnym bólu, jaki poznał w ostatnich godzinach swej misji. Miał on również świadomość, że na okres trzech dni zostanie on odłączony od Ojca, czyli od źródła życia i będzie przybywał w całkowitym niebycie w otchłani. Z tym także nie miał nigdy do czynienia. Czy można się zatem dziwić, że bał się tego, co miało nadejść, jak opisuje Ewangelia Łukasza w rozdziale 22, wersety 41-43? A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana modlił się, mówiąc – Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola nie się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Wszystkie te przykłady ukazują zatem, że poprzez swoją misję objawił on ogrom sprawiedliwości Bożej, ponieważ ukazał Boga nie jako karzącego marnego człowieka, ale jako wyzwalającego tę marnotę od klątwy grzechu przywleczonego przez szatana i ofiarującego życie wieczne pod swoimi rządami. Zamienił on karę za grzech w nagrodę za posłuszeństwo, którą jest życie wieczne, bo w jego oczach nie jesteśmy sprawcami grzechu, ale ofiarami grzechu. Ukarany zostanie jedynie ten, który popełnił niegodziwość, sprawca, ojciec grzechu, którym jest szatan, a wraz z nim wszyscy, którzy dobrowolnie podążają za nim. Nie wolno nam bowiem zapominać, że wszystko, co czynimy, czynimy z dobrej i nieprzymuszonej woli, czyli jeżeli spostrzeżemy, że wykraczamy poza prawa zakonu, mamy zawsze możliwość powiedzenia nie i powrócenia na właściwą ścieżkę. Ukazuje nam to, że Bóg wymiata wszystko do cna i oczyszcza cały świat, począwszy jednak od swojego królestwa, na co wskazywał nam Simon Kefas, zwany niesłusznie Piotrem, w pierwszym liście, w rozdziale czwartym, wersety 17-19 w Słowach. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzeszni gdzie się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Wypowiedź ta ukazuje wyraźnie priorytety Boga oraz karę dla sprawcy grzechu i tych, którzy idą za Nim. Śmierć. Bóg w swojej mądrości i sprawiedliwości usuwa zatem przyczynę całego zła, a nie tylko same skutki, jak my to robimy, wskazując nam na jeszcze jedną ukrytą prawdę, że traktuje nas na równi z aniołami. Jesteście Państwo zaskoczeni takim wnioskiem? Jest przecież rzeczą oczywistą, że skoro karą za grzech jest śmierć, to opierając się na wszystkich prostwach, kara ta nie ominie ani szatana, ani żadnego z jego podwładnych. Śmierć poniosą zarówno przywódca buntu, jak i jego anioły, na równi szatań, jak i te z jego ludzkich ofiar, które nie chciały się wyzwolić spod jego wpływów i pokłonić się Bogu. Czy nie jest to zrównanie człowieka z aniołem? Prawo jest jedno dla wszystkich. Na tym właśnie polega Boża Sprawiedliwość, że nagroda za pobożne życie i kara za grzeszne życie dotyczy bez wyjątku każdego. Tu nie ma pobłażania. W imię tej najczystszej formy sprawiedliwości został ustanowiony zakon i dany człowiekowi, bo bez zakonu szatan nie mógłby oskarżyć człowieka, tej tak pogardzanej przez niego istoty. Ponieważ jak dowiadujemy się z tak zwanego listu do Rzymian z rozdziału czwartego werset 15, gdzie nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa, nie ma prawa, nie ma też występku. Przypomnijcie sobie Państwo o umowie dotyczącej ludu bożego, a opisanej przeze mnie w poprzednim odcinku. To już wtedy wszystko zostało postanowione i wyrok został wydany. Zakon musiał zostać nadany człowiekowi, by Bóg poprzez uczynki nielicznych sprawiedliwych mógł dowieść szatanowi, jak bardzo ten się pomylił. Oznacza to, że zakon został wprowadzony nie dla naszej zguby, lecz dla naszego ratunku. Nie by karać tych, którzy zawiedli, lecz aby ratować i zbawić tych, którzy Go przestrzegają i są posłuszni Bogu. Dlatego też, jak już wspomniałem w prologu, obecny świat wydaje mi się rodzajem czystca dla upadłych duchów, by mogły się nawrócić do Boga. Proces ten może powtarzać się wiecznie, aż wszystkie zostaną zbawione, na co mogłyby wskazywać w sposób bezpośredni właśnie słowa Jakuba, gdy wypomina szatanowi, że wielokrotnie zmieniał zdanie, manipulując w ten sposób warunkami umowy. Zakon został w takim razie ustanowiony, by dać szansę wszystkim ludziom posłusznym Bogu i zbawić ich. Tysiąc polegnie, ale jeden zostanie zbawiony. Gdyby nie było zakonu, w ogóle nie doszłoby do wypełnienia paktu i nie otrzymalibyśmy nawet szansy na ratunek. Bylibyśmy skazani na śmierć w grzechu na zawsze. Biada wszystkim tym, włącznie z autorami niektórych listów tzw. apostolskich, którym nie było dane rozpoznanie największego biblijnego proroctwa, proroctwa o Jakubie, i wszystkich zależności wynikających z zawartej umowy, a którzy krytykowali nadanie zakonu, nie dostrzegając w nim zbawienia świata, lecz traktowali go jako przekleństwo. Widzimy, że i oni byli głusi i ślepi, czyli byli raczej filozofami wiary, a nie jej apostołami. Właśnie z tego powodu powinniśmy pojąć, że to nie my, ludzie, Jesteśmy koroną stworzenia, ale i nie my jesteśmy celem ataku wszechmogącego. Ale jeżeli na wzór Syna poddamy się Jego sprawiedliwości, to i my staniemy się Jego synami. Niech nikt więc nie widzi w Bogu istoty wymierzającej karę za nieposłuszeństwo, ale istoty ratującej tych, którzy chcą być Mu posłuszni. Cały ten obrzydliwy świat, w którym nam przyszło żyć, przysłuży się do naszego zbawienia. Dajmy tylko sobie pomóc. Widzimy zatem, że misja owego Syna Bożego była i nadal jest misją ratunkową, jak podają pisma na każdym kroku, lecz nikt tego nie dostrzega. I tak na przykład w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 18, wersety 11-13. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej?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 bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz by świat był przez Niego zbawiony. Oraz w rozdziale 4, werset 42, przebywając u tak zwanych Samarytan, choć poprawnie należałoby określić ich mianem Samarian, i mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie zbawicielem świata. A w rozdziale 12, werset 47 dodaje, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Dlaczego nikt tego nie dostrzega, ale każdy chętnie obwinia Najwyższego za każde nieszczęście na ziemi? Proszę Państwa, również sama inicjatywa dotycząca przeprowadzenia takiej misji ratunkowej i dania ponownej szansy człowiekowi mogłaby pochodzić od samego Syna Bożego. Można by tak wnioskować po przeczytaniu jego przypowieści spisanej w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13, wersety 6-9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika. Od trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, ale nie znajduję. Wytnij je, posłuć jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzeczy. Panie... Pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Wiemy, że Bóg wielokrotnie zamierzał wymazać człowieka z powierzchni ziemi, ale zawsze znajdował choćby jednego wiernego, przez wgląd na którego tego nie dokonał. W takim razie jeszcze więcej mamy do zawdzięczenia owemu Synowi Bożemu, gdyż ratował nas prawdopodobnie już wielokrotnie. Któregoś dnia nadejdzie jednak taki moment, że Bóg oczyści wszystkie swoje sługi, a gra ostatniej szansy dobiegnie końca. Będąc sprawiedliwym, Bóg nie rozważałby nawet innej możliwości, jak tylko oczyszczenie wszystkiego, czyli świata duchów w niebie i świata ludzi na ziemi. Walczmy więc o to, aby być tymi ratowanymi, a nie tymi odrzuconymi, ponieważ kto nie chce dać sobie pomóc i dać się uratować, zostanie zgładzony, bo białe jest białe, a co nie jest białe, jest czarne i innej opcji nie ma. Nie bądźmy zatem jak takie dzikie zwierzę, które wpadło do dołu, gdzie niechybnie zdechnie, ale gotowy jest zagryźć każdego lub przynajmniej odgryźć rękę każdemu, kto chce je uratować i nie pozwala sobie pomóc. Takimi nie bądźmy tacy jak ono, bo jesteśmy przecież rozumni. Dowiedzieli się Państwo już z jakiego powodu konieczne było upokorzenie Anioła Bożego oraz na czym polegała jego misja na ziemi. Wiemy również, że obiektem ataku nie jest człowiek, ale szatan i jego sługi, bo tylko poprzez usunięcie przyczyny, czyli zniszczenie sprawcy grzechu, Bóg może oczyścić świat i doprowadzić do końca swoje dzieło stworzenia. W pierwszym liście Jana w rozdziale trzecim czytamy na temat celu ataku. Kto popełni grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieła diabelskie, czyli dzieła samego szatana, tej przyczyny zła, i jej dzieła przede wszystkim w niebie, skąd został już dawno wyrzucony, a dopiero potem dzieła na ziemi. Również i grzech człowieka zalicza się do dzieł szatańskich i został już zmazany poprzez śmierć cieśli, czyli śmierć grzesznego ciała. Jest on jednak grzechem drugorzędnym, będącym następstwem odstępstwa szatana. Późniejsze grzechy świata są kolejnymi dziełami diabła, który obecnie również pomnaża i gromadzi swoje trzody, a one zostaną zmazane dopiero w dniu sądu, gdy ofiary szatana, to jest duchy grzeszników, zostaną osądzone i ukarane razem z nim. Cała niegodziwość zostanie usunięta ze świata jednak dopiero poprzez zniszczenie sprawcy wszelkiego zła. Pewne przebłyski świadomości odnoszące się do faktycznego stanu rzeczy możemy zaobserwować w niektórych wypowiedziach tzw. listu do hebrajczyków, jak przykład ten z rozdziału pierwszego – on, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Mowa tu o Aniele, będącym odbiciem istoty Bożej, który dokonał oczyszczenia z grzechów, by zasiąść po prawicy Boga. Jednak tak głębokie spojrzenie na zagadnienie grzechu jest tylko złudzeniem, gdyż autorowych słów Powoływał się zapewne na naukę świata o odkupieniu grzechu Adama. Opisują zatem jedynie skutki buntu szatana. Gdyby jego wypowiedź miała prawidłowe podłoże, wskazywałby nam, że przedmiotem zainteresowania jest niebo, a środowisko ziemskie tylko ową areną, na której zostanie zgładzony szatan. Autor wspomina również imię Syna Bożego, będące imieniem zaszczytnym, co jest wskazówką na określeniu kogoś w języku hebrajskim mianem Jehooszuła czyli jechowach ratunkiem czy zbawieniem, bardziej zaszczytne imię nie istnieje. Podobny przebłysk światła dostarcza nam wypowiedź z drugiego rozdziału w wersetach 9-18 do dotycząca owego Syna Bożego i jego pozycji w niebie i misji, jaką miał wypełnić. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci dla każdego.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 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Fragment ten zawiera kilka wątków będących kontynuacją poprzednio objaśnianych. Mowa jest o fakcie, że Syn Boży został na krótko poniżony, stając się mniejszym od aniołów swych braci. Wniosek wynikający z tego stanu rzeczy brzmi, że był im równy lub być może nawet wyższy rangą. Z jednej strony powinien być wyższy statusem, przynajmniej od szatana, gdyby miał być w stanie ponieść karę za jego grzech i przywrócić równowagę w niebie. Z drugiej strony pismo nie określa wcale definitywnie jego pozycji, co wykażę w kolejnych odcinkach poświęconych prorostwom o jego osobie i misji. Poznacie Państwo osobę, która obciąża siebie samego za bliżej niesprecyzowane przewinienie, określane mianem winy. Osobę, która jest niepewna swego losu, wiedząc co ją spotka. W dalszym przebiegu wypowiedzi zostają słusznie określony mianem sprawcy zbawienia poprzez wykonanie swego zadania, które dokładnie definiuje werset 14. Przez swą śmierć na krzyżu zniszczył władzę szatana nad materialnym światem i nad śmiercią i właśnie to było celem jego misji na ziemi. Obiektem głównym jest więc nadal niebo, gdy stamtąd wywodzi się szatan, owa przyczyna zła. Poprzez swoją śmierć uśmiercił już szatana i uwolnił tych, którzy byli niewolnikami grzechu, choć sam szatan zrzucony na ziemi jeszcze działa. W wersecie 17 dowiadujemy się ponadto, że jest godzien tytułu arcykapłana Boga i nie chodzi mi tu bynajmniej o Merchizedeka, co jest naprawdę niezamierzoną wskazówką autora listu, lecz odnośnie jednego z patriarchów, będącego wyświęconym ponad swoich braci. Bóg bowiem ustanowił na ziemi i wyświęcił błogosławieństwem Jakuba, jednego ze swych wybrańców na stanowisko kapłana nad ludem, ale o tym w swoim czasie. Jednak przeraża mnie wypowiedź, jakoby miał on być osobą, dla której i przez którą istnieje wszystko, co jest zupełnie niezgodne z wypowiedziami najwyższego na temat aktu stworzenia, ani informacjami zawartymi w prorostwach, które szczegółowo omówimy. Tego typu wywodów mających w pozór mądrości znajdujemy stosunkowo wiele, zarówno w Ewangeliach, chociażby u Jana, jak i w tak zwanych listach apostolskich, chociaż nie mają one absolutnie żadnego poparcia w pismach Starego Testamentu. Dlaczego nikt tego wszystkiego nie dostrzega? Rozdział trzeci. I tą wypowiedzią pragnę zakończyć wstęp do tego odcinka, co oznacza, że przechodzimy do osoby samego Mesjasza. Również i w tym przypadku musimy zacząć troszeczkę od końca, czyli zająć się jednocześnie osobą Immanuela, ponieważ postać ta z jednej strony niesłusznie, ale z drugiej słusznie kojarzona jest z osobą owego Syna Bożego. Jak wspomniałem już w prorogu, objawię tożsamość nie tylko tego konkretnego Immanuela, na osobę, którego powoływał się zresztą, jak wykaże całkowicie mylnie, ewangelista Mateusz, lecz również innych biblijnych Immanuelik, tych z prawdziwego zdarzenia. Wykaże Państwu, że było ich trzech, choć w pismach hebrajskich wymienionych jest tylko dwóch, a prawdę o trzecim podeptano stopami kościoła odstępców. Jednak tak naprawdę był on zawsze tylko jeden. Brzmi to trochę zagadkowo, ale wiąże się z celowo przeprowadzonym zatajeniem prawdy oraz szerzeniem dezinformacji przez szatana za sprawą tzw. ojców kościoła. Prawda została zmanipulowana poprzez wprowadzenie podczas tłumaczenia zmiany nazw znaczniejszych miast lub regionów, których dotyczyły proroctwa. Jednak największym przestępstwem było dopuszczenie się manipulacji oryginalnych imion i wymiany ich na grecko i łacińsko podobne. Przypominam, że wiele tych imion zostało nadanych właśnie w takiej, a nie w innej formie i brzmieniu z rozkazu samego Stwórcy. Czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek nad tym faktem i nad konsekwencjami? Zmiany imion dotyczą wszystkich osób występujących w pismach Starego oraz Nowego Testamentu. W różnych przekładach biblijnych imiona postaci wymienianych w pismach Starego Testamentu odbiegają znacząco od ich hebrajskiej wersji lub nawet potrafią przyjmować zupełnie inne brzmienie w różnych fragmentach tego samego przekładu pisma. Zmiany te same w sobie są w przypadku jednej konkretnej osoby, tej określanej mianem cieśli z Galilei, częścią odstępstwa od wiary, o którym kilkakrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach. Skoro bowiem głoszą, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza, powinni również głosić, co Bóg nazwał, tego niech człowiek nie zmienia. Co Bóg zabronił dotykać, niech człowiek nie dotyka. Co Bóg stworzył, niech człowiek nie niszczy. Co Bóg nakazał, tego niech się człowiek trzyma. Można by tak wymieniać bez końca. Co za wiarołomstwo swoje obłuda? Odstępstwo to wyjaśnię częściowo jeszcze w tym odcinku. Rozwinę w przebiegu kolejnych, a zakończę w odcinku o szatanie i antychryście. Przejdźmy jednak do tematu prelekcji. Proszę Państwa, większość z Państwa doskonale zna werset 23 I rozdziału Ewangelii Mateusza mówiący Oto Pan napocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Wypowiedź ta pochodzi z rozdziału 7 Księgi Izajasza i nie dotyczy jak wykażeł narodzin żadnego syna Bożego lub kogoś wyjątkowego. Oto większa część proroctwa. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza króla Judzkiego, wyruszył resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szariaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników i powiedz mu. Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a Twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza, ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko Tobie, mówiąc Wyruszmy do Judy i przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmocny Pan. To się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I znowu rzekł Pan do Achaza tak. Proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Achas: nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Wtedy Izaja rzekł, słuchajcie z domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dalej w wesecie 14, dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem siadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdy zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraina, przed której obu królami drżysz, będzie spustoszona. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króle Asyrii. I stanie się w owym dniu, że Pan gwiznie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej i przybędą i usiądą wszystkie w jarach rzecznych i w rozpadinach skalnych i na wszystkich krzakach ciernistych i na wszystkich wygonach. W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. W owym dniu każdy z Was będzie hodował sztukę bydła i dwie owce, a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadł śmietanę. Zaiste śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju. Mamy tu do czynienia z wyraźną wypowiedzią dotyczącą losu krainy, a nie losu jakiejś konkretnej osoby. Jak już wspomniałem, Juda i Samaria nie zawsze żyły w pokoju, chociaż byli Izraelitami, potomkami Jakuba i aż do śmierci Salomona tworzyli jeden naród. W tym przypadku mamy do czynienia z królem ludzkim, którym był Achas, syn Jotama, syna Uzjasza. Najeżdżały go dwa kraje, którymi była Samaria, czyli reszta plemion Izraela oraz odwieczny wróg wszystkich plemion izraelskich, Aramejczycy, zamieszkujący na północ od Samarii. Oba kraje połączyły swoje siły i najechały Judę. Stolicą Samarii była Samaria, a stolicą Aramu był Damaszek. Bóg ustami proroka zapowiedział królowi Achazowi, że nie musi się obawiać owych dwóch królów, ani teraz, ani w przyszłości, ponieważ zniszczą te królestwa rękoma królów Asyryjskich w przeciągu nadchodzących 65 lat. Biblia Tysiąclecia oraz inne przekłady biblijne Kościoła Rzymskiego nie korzystają z hebrajskiej wersji tego proroctwa, ale z przekładu greckiego Ewangelii Mateusza, w którym zastąpiono pojęcie młodej dziewczyny pojęciem dziewicy. W hebrajskim teście Izajasza użyto określenie niewiasty oznaczało ogólnikowe określenie dla panienki, dziewki, bezdzietnej panny, młodej kobiety w wieku rozroczym, czyli almach. Tego określenia użyto na przykład w Księdze Rodzajów, w rozdziale 24, werset 43, w odniesieniu do Rebeki, przyszłej żony Izaaka, gdy sługa wysłany przez Jakuba do domu jego ojca z rozkazem znalezienia tam żony dla jego syna, modlił się do Boga tymi słowy. To niechaj, gdy stanę u źródła wód dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem Tu użyto określenia Almach, ponieważ Jakub nie posłał swojego sługi do swoich krewnych, aby ten przyprowadził jakąś dziewicę, ale żonę dla Izaaka. Zaufał on Najwyższemu, że ten wspomoże sługę w wywiązaniu się z zadania. Równie dobrze mogła przyszła żona Izaka być po prostu młodą wdową, a więc z pewnością już nie dziewicą, gdyż nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Musiała ona najzwyczajniej pochodzić z rodu żony Jakuba. Użyto więc określenia młodej kobiety i nic ponadto. Nie ma w ogóle mowy o jakiejś dziewicy, ponieważ określeniem do dziewicy jest wyraz betulach. Czyli każda kobieta niezależna od wieków i stanu, jeżeli nigdy nie współżyła z mężczyzną. Jako przykład posłużę się wypowiedzią z Księgi Sędziów z rozdziału 21, wersety 9 do 15, przekład Biblii Tysiąclecia. I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie 400 młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami i przyprowadzili je do obozu w Shilo, znajdującego się w ziemi Kanaan. W tym miejscu, w hebrajskim Tanach, użyto właśnie słowa Betulach. Wygląda więc na to, że Kościół rzymski, stroniący odpis Starego Testamentu niczym od zarazy, nie odważył się manipulować owymi pismami, które są niezmienne, prawdopodobnie ze względu na ogromną ilość hebrajskich kopii. Dlatego też w Izajaszowym proroctwie obu wspomnianych przekładów pisma używa się nadal pojęcia panny, a jedynie w Ewangelii Mateusza pojęcia dziewicy, gdyż wynika to z greckiego pochodzenia owego utworu. W greckim tłumaczeniu hebrajskiego Tanach, w Septuaginta, Użyto wszakże słowa oznaczającego młodą kobietę, partenos, ale z naciskiem na znaczenie dziewicy, kobiety stanu wolnego, nietkniętej przez mężczyznę, co jest niezgodne z hebrajskim pierwotnym tekstem w proroctwie Izajasza. Twórcy Biblii Tysiąclecia doskonale wiedzieli, w którym miejscu należało użyć określenia dziewicy, gdyż generalnie użyli tego zwrotu tam, gdzie znajduje się on w tekstach hebrajskich, pomimo faktu, że nie dotyczy on wcale kobiet, lecz narodu izraelskiego. Czynili to m.in. w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, werset 21. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do Niego. Gardzi Tobą, szydzi z Ciebie dziewica, córka Syjonu. W ten sposób przekład ten, a raczej jego zleceniodawcy, którymi był kościół rzymski, w pewien sposób obnażają samych siebie jako nierzetelnych, nie mówiąc nieszczerych, przewrotnych i kłamliwych, obdarzonych niecnymi pobudkami manipulantów. Używam tak ostrych epitetów, ponieważ w po proroctwie zawartym w rozdziale 31 Księgi Jermija, Biblia Tysiąclecia używa w sposób jak najbardziej poprawny ponownie pojęcia dziewicy w stosunku do narodu izraelskiego. Czyni to w wersecie 4, znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu, oraz w 21 powróć dziewico Izraelu, powróć do twych miast czyli doskonale wiedzą, kto jest panną, a kto dziewicą, gdyż w obu przypadkach użyli poprawnie odnośnika do hebrajskiego słowa Betula. A może w słowach, oto dziewica pocznie i porodzi syna, mieli na myśli dziewicę izraelską, jako naród. Z taką interpretacją mógłbym się zgodzić. Niestety, tak dobrych intencji nie można im przypisać i przekład tego wersetu nie jest niczym innym, jak tylko żałosną manipulacją dokonaną wyłącznie w celu wykreowania zresztą z powodzeniem, Nowej nauki w prowadzeniu własnych, czyli fałszywych bogów na świat, o czym wspominał prorok Daniel. Jak można z liczby, w tym przypadku 22 wersetów, wybrać jeden jedyny, otoczyć go historijką i stwierdzić, że jest to proroctwo dotyczące Mesjasza? Skoro to coś, ktokolwiek uważa za proroctwo, to za co uważa całą historię Jakuba, którą objaśniłem w czwartym odcinku serii. To jest proroctwo. Ale cóż mogę powiedzieć, skoro maskarada ta i teatr obłudy z nieograniczoną wręcz ilością klakierów trwają już od kilkunastu wieków. O problemach powiązanych z tego typu manipulowaniem pisma porozmawiamy jednak w dalszym przebiegu serii. Obecnie skoncentrujemy się na samym proroctwie, by odnaleźć zatajoną osobę Immanuela. Jak wyraźnie widzimy, proroctwo dotyczy kraju juzkiego oraz napastników, którzy w bliżej nieokreślonej przyszłości sami padną ofiarą potęgi aseryjskiej przyrównanej do muchy, która rozpanoszy się w tych krajach, a królestwo Judy będzie mieszkało w pokoju i dobrobycie. Miało się to wydarzyć zanim dorośnie potomek określany mianem Immanuel, czyli Bóg z nami, który miał zostać zrodzony przez młodą dziewczynę. Z danych historycznych, również asyryjskich, wiadomo, że królestwo Aramu zostało podbite przez Tilgat Pilesera około roku 733 erą, czyli za rządów ludzkiego króla Achaza. Ten rządził między 735 a 715 rokiem przed naszą erą i w tym okresie spłodził następcę, którym był Hiskiasz. Hiskiasz objął rządy w 715 roku, mając 25 lat, gdy już królestwa Aramu i Samarii od jakiegoś czasu były prowincjami asyryjskimi. Oba królestwa nie stanowiły już zagrożenia dla Judy, ponieważ duża część ludności została deportowana do Asyrii. W to sposób Bóg wypełnił swoją obietnicę, gdy zanim Hiskiasz objął władzę, czyli zanim chłopiec nauczył się odrzucać złe, a wybierać dobre, to znaczy osądzać, co jest dobre, a co złe, czyli sądzić swój lud, wrogie królestwa przestały istnieć. Po raz kolejny określenie Immanuel pojawia się w kolejnym rozdziale Księgi Iszajachu, który oczywiście omówimy. Czytamy w nim. I rzekł Pan do mnie, weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem. Macher Shalal Hash bas". Pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz i powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków, kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini i ta poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan do mnie, nazwij go Macher Szalal Haszbas, gdy zanim chłopiec nauczy się wołać, mój ojcze, moja matko, poniosą bogactwa Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. Proszę Państwa, ten fragment jest rozwinięciem lub uzupełnieniem poprzedniego proroctwa, określając okres czasu, w którym ma się ono dopełnić. Niestety nie znamy daty porodu syna Izajaszowego, o ile nie był on jedynie symbolem. Dalej w wersycie piątym czytamy o kolejnym proroctwie dotyczącym Judy. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resynem i synem Remaliasza. przeto to Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wystąpi ze wszystkich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Bóg zapowiada tu nadejście króla asyryjskiego również na terytorium Judy, określając czas jego nadejścia jeszcze za życia owego Immanuela. Ponadto pismo określa go przynajmniej jako mieszkańca, jeżeli nie władcę nad podbitą krainą, gdyż padają słowa Twój kraj o Immanuelu. Z drugiej Księgi Królewskiej i Ksiądz Kronik wiemy, że Bóg od dawna zapowiadał zagładę również dla grzesznej Judy, jednak ze względu na niektórych władców z rodu Dawida, którzy nie popełniali grzechów swoich ojców i w mniejszym lub mniejszym stopniu służyli Bogu, przesuwał on zagładę Jeruzalem. Również król Hiskiasz, będący wychowankiem kapłana Uriasza, był całkowicie oddanym stwórcy, jakiego jego praojciec Dawid i Bóg określał go mianem swojego podopiecznego – Oczyścił on doszczętnie całe królestwo Judy z wiarołomstwa i przywrócił stare obyczaje. Jednak na skutek wielorakich sukcesów również jego serce wzbiło się w pychę i Stwórca napomniał go zesłaniem śmiertelnej choroby i zapowiedzią rychłej śmierci. Hiskiarz pokalał się przed Bogiem i Pan uzdrowił go oraz zapowiedział przedłużenie jego żywota o kolejne piętnaście lat. Król Hiskiarz zaproponował królowi Asyrii Haracz w zamian za odstąpienie od niego. Sanheryp wprawdzie przyjął warunki Haraczu, ale wysłał swoje wojsko, by zdobył Jeruzalem. Bóg jednak ochronił miasto i przepędził wojska asyryjskie. Z powyższych fragmentów wynika jednoznacznie, że to król Hiskiarz był owym Emanuelem. Fakt ten jest bezdyskusyjny, ponieważ Hiskiarz jako jeden z niewielu władców Judy służył Bogu całym swoim sercem i całym swoim duchem i Bóg nikomu od wieków nie błogosławił tak jak jemu. Na dodatek był on pierwszym tego rodzaju władcą po Achazie, któremu zapowiedziano ów znak. Po śmierci Hiskiasza dopiero jego prawnuk postępował równie pobożnie jak on. Do następców i naśladowców obu bogobojnych królów należy dopiero w późniejszym okresie Zorobabel, postać bardzo ważna, który otrzymał stanowisko namiestnika nad Judeją i po powrocie z niewoli babilońskiej odbudował świątynię bożą. I chociaż Hiskiasz był definitywnie zapowiedzianym Immanuelem, to jednak jeszcze nie takim, czyli nie w tym stopniu, jak trzech innych Immanueli, którzy otrzymali świadectwo Boże poparte słowem i czynem, że nimi bezsprzecznie byli. Rozdział czwarty. Proszę Państwa, musimy zadać sobie następujące pytanie. Kto w ogóle jest Immanuelem? Kto posiada prawo bycia określania takim mianem? Czy jest nim osoba, której nadano takie imię lub takim mianem się ją określa, czy raczej osoba, która została tak określona przez samego Stwórcę? Osoba, której sam Bóg powiedział, ja jestem z Tobą. Tak jest, proszę Państwa, Immanuelem jest ten i tylko ten, którego wyróżnił, czyli pobłogosławił Bóg, wypowiadając wręcz magiczne słowa, ja jestem z Tobą. Dopiero teraz możemy przejść do rozpatrywania osoby Immanuela, raczej ukrytych przez Pismo Święte Immanueli, gdyż było ich trzech. Jak za chwilę wykażę, osoby te charakteryzują się kilkoma szczególnymi cechami. Pierwszą cechą jest wspólne, wielbiące imię Boga jeho Shua. Drugą jest misja, którą miało wypełnić, a mianowicie wprowadzenie ludu Bożego w zupełnie nowy etap jego historii, oznaczający zakończenie niewoli i odnowienie. Trzecim, kraje, z których zostali wyzwoleni, należą do jednego władcy, którego poznacie Państwo szczegółowo u końca serii. Po czwarte, Immanuel jest zarządcą Domu Bożego w szerokim tego słowa znaczeniu – zarządza Ludem Bożym. Szanowni Państwo, w całym piśmie znajdujemy kilka osób, do których Bóg wypowiedział te słowa oraz trzy osoby w ciele, którym Stwórca wystawił całe świadectwo, że są Jego wybrańcami. Dwie za chwilę przedstawię, jednak trzecią z nich, a był nią ów z Galilei, którego najwyższy obdarzył innym zadaniem niż jedynie odradzać Izrael, choć w pewnym sensie uważam go równie za Immanuela, pomimo, że nie wypełnił ostatniego z warunków, gdyż nie został zarządcą narodu wybranego, ponieważ tę funkcję przejął ktoś wyższy od niego. Duch, określany mianem Syna Bożego. Trzeci Immanuel pojawi się bowiem w dwóch osobach, tej cielesnej proroka i tej duchowej. Takimto sposobem jedynie dwóm z nich możemy przypisać wszystkie wspólne cechy, które wspomniałem przed chwilą. Dla przykładu, jedną z osób, które otrzymały co prawda świadectwo Boże, jednak definitywnie nie zaliczają się w poczet Bożych Immanueli, ponieważ nie spełniają żadnego z wymienionych warunków, był prorok Jeremia, czyli Jeremiasz. Świadectwo, które on otrzymał, jest mianowicie prorosłem dotyczącym nadejścia zarówno proroka zapowiadanego wcześniej, jak i syna Bożego, ale o tym później. Trzecim z Bożych Immanueli, wypełniającym wszystkie uwarunkowania, tym, który był i nadal jest tym właściwym adresatem, stał się zatem sam Syn Boży, czyli Duch, osoba duchowa, przygotowująca się do wypełnienia swego zadania na ziemi, które nie zostało przecież jeszcze zakończone. To On jest tym jedynym Imanuelem Bożym, o którym wspomniałem w formie zagadki, gdyż On odrodził wszystko. O tym jednak za chwilę. Pierwszą osobą, którą sam Bóg określa mianem Immanuela, był sługa Mojżesza o imieniu Hosea, syn Nuna. Mosze zapewne z rozkazu Boga zmienił jego imię na jeho Shua, co było połączeniem imienia Bożego i słowa Hosea, wybawienie ratunek. Wprowadzając pierwszy człon w formie Jeho, można by lub wręcz należałoby przypuszczać, że imię Boże musi brzmieć Jehowach. Przypominam kilka faktów z pierwszego odcinka, gdyż już wtedy poruszałem ten temat. Imię Boże, JHWH, może być wymieniane na wiele sposobów, ponieważ Izraelici spisywali je jedynie w formie spółgłosek. Jakie samogłoski należało wstawić pomiędzy owe spółgłoski tego można się tylko domyślać. Żydzi wymawiają imię stwórcy w formie jechwa, inne wymawiają jechowa, jachwe itp. W tanach odnajdziemy formę wymowy brzmiącą jechwa, która zawiera w sobie cały rdzeń w formie jech. Możliwości jest wiele, jednak użycie członu jecho lub Jechwa byłoby już jedynie z logicznego punktu widzenia, zapewne bardziej zalecane niż cokolwiek innego, ponieważ był używany przez wybrańca lub wybrańców Bożych jakimi byli sami Immanuele, oraz występuje wielokrotnie w późniejszych imionach królewskich i kapłańskich, jak na przykład Jeho Szafat, Jeho Ram, Jeho Jada. Mamy tu do czynienia z bardzo poważną wskazówką dotyczącą imienia Bożego. Jeszcze jedną wskazówkę otrzymamy za sprawą Syna Bożego, o czym jednak później. Przechodząc do osoby Jehoszuły, którego imię zmieniono już w czasach nowożytnych na Jeszua lub Jozue, był on, jak wiemy, sługą proroka Mojżesza i był bardzo oddany Bogu. Przypominam, że był on zaledwie jednym z dwóch dorosłych Izraelitów wyzwolonych z Egiptu, którzy dostąpili wejścia do ziemi obiecanej. Reszta z nich, tych dojrzałych, a więc wszystkich powyżej 20 roku życia, zaległa pustynię. To właśnie ów Jehoszuła otrzymał zadanie wprowadzenia potomków niewolników egipskich do Kanaanu. O wspomnianej zmianie imienia dowiadujemy się z Księgi Liczb z rozdziału 13, werset 16. Oczywiście proszę nie oczekiwać, że znajdziecie Państwo gdziekolwiek w księgach imię Jehoszua, gdy zostało ono celowo zastąpione imieniem Jozuel lub w innych przekładach Jeszua. Jednak niektóre przekłady, jak na przykład Biblia Warszawska, Przekład Nowego Świata czy King James Version podają oryginalne imię Jehoszua, syn Nuna lub Nona w pierwszej Księdze Kronik w rozdziale 8, werset 27. Są to jednak odosobnione przypadki. Tak zwani ojcowie kościoła odstępców dokonali tych zmian, by zapobiec odkryciu prawdy o prawdziwym imieniu proroka, jego pochodzeniu oraz o związkach z innymi cielesnymi postaciami imanueli bożych, ale przede wszystkim, by powołać na świat swoje własne bóstwo. Ja za sprawą ducha bożego odkrywam te tajemnice kroczek po kroczku, jak zapowiedziałem w poprzednich odcinkach, aby prawda stała się dla państwa korzyścią by związała się z poznaniem prawdy o Bogu i Jego posłańcu i odwróceniem się od fałszywej, cielesnej, ludzkiej, czyli szatajskiej nauki prowadzącej do śmierci. Błogosławiony na wieki Bóg, który objawia wszelką prawdę sługom swoim. Proszę Państwa, oryginalne imię Jehoshua występuje jeszcze jedynie w hebrajskim Tanach, Dlatego też przytaczając fragmenty pisma będę początkowo dodawał do imienia użytego w przekładzie pisma imię Jehoszuła, a następnie będę wprowadzał w miejsce niewłaściwego imienia oryginalne imię hebrajskie. Posłuchajmy jednak rozdziału 13 Księgi Liczb, w którym Mosze uprzednio wymienił imiona wszystkich zwiadowców wysłanych do Kananu, a w owym wersecie 16 dodaje, takie są imiona mężów, których wyprawił Mosze, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszeę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue, czyli Jezoszuła. Z rozdziału 27, wersety 15-21 tejże Księgi Liczb, dowiadujemy się o zapowiedzi odnośnie przyszłej funkcji Jechoszuły, w tym przypadku skorzystam z przekładu Biblii tysiąclecia. Rzekł więc Mojżesz do Pana: O Panie, od którego zależy życie wszystkich istot, wyznasz do kierowania społecznością męża, który by na jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał i przyprowadzał, by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza. Pan odpowiedział Mojżeszowi, weź Jozuego, czyli Jehoszuę, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka duch i włóż na niego swoje ręce. Następnie przywieź go przed kapłana Eleazara i przed całą społeczność i ustanów go w ich obecności wodzem. Przenieś na niego część Twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna. Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten będzie za niego pytał Pana przez losy Urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszać i na jego rozkaz wracać zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i cała społeczność. Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan, wezwał Jozuego, czyli Jechoszułę i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem, stosownie do woli Pana, oznajmionej przez Mojżesza. Proszę zwrócić uwagę, że Najwyższy po raz pierwszy wskazuje na konkretnego człowieka i stwierdza, że osoba ta posiada już Ducha Bożego lub też predyspozycję, by takowego otrzymać. Ponadto mamy tu do czynienia z formą pierwszego opisanego w piśmie włożenia rąk na kogoś oraz wskazania tej osoby jako przyszłego pasterza owiec bożych. Dalszy komentarz jest raczej zbędny.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 Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu Was, mówiąc, Ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jehoszuła, syn Nuna, który Ci pomaga. Jego natknij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. Tu sekunda przerwy, gdyż ostatnia wypowiedź dotycząca zadania, jakie otrzymał Jehoshua, jest bardzo ważna w odniesieniu do poprzednio wymienionych warunków odnoszących się do samej misji. W rozdziale 31, wersety 1-23 może wprowadza Jehoszułem w funkcję przywódcy ludu. Potem poszedł Mojżesz i przemówił w te słowa do całego Izraela i rzekł do nich, Mam dzisiaj 120 lat. Nie mogę już wychodzić, ni wchodzić, a także Pan rzekł do mnie, nie przekroczysz tego Jordanu. Pan, Bóg Twój, sam przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą i Ty je wydziedziczysz. Jehoszuła pójdzie przed Tobą, jak Pan zapowiedział. I postąpi z nimi Pan tak, jak postąpił z Sychonem i z Ogiem, królami amoryjskimi i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Pan wyda ich Wam, a wy postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi moimi przykazaniami, jakie wam nadałem. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżycie przed nimi, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzuci i nie opuści Cię. Potem przywołał Mojżesz się i rzekł do Niego na oczach całego Izraela, Bądź mocny, bądź odważny, gdyż Ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich Ojcom i Ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed Tobą i będzie z Tobą. Nie zawiedzie i nie opuści Cię, nie bój się więc i nie trwóż się. I spisał Mojżesz ten zakon i dał go kapłanom, synom lewiego, którzy noszą skrzynię przymierza pańskiego i starszym izraelskim. Dalej w dwudziestym Pan zaś wprowadził Jehoszułę syna Nuny na jego stanowisko i rzekł Bądź mocny i odważny, bo Ty wprowadzisz synów izraelskich do ziemi, którą przysiągłem im, a ja będę z Tobą. W tym fragmencie najwyższy utwierdził Jehoszułę przed ludem, wystawiając Mu świadectwo dotyczące celów, jakie ma spełnić oraz bezgranicznego wsparcia Stwórcy. Bóg ze swojej strony potwierdził dobitnie poparcie dla Jehoszuły. Przejdziemy teraz do Księgi Jehoszuły, inaczej Jozłego, do pierwszego rozdziału, wersety 1-9, do gdzie czytamy Po śmierci Mojżesza sługi Pana, rzekł Pan do Jehoszuły, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań. Przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chatejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I cóż ja mógłbym tu dodać? Czy trzeba bardziej wyrazistego świadectwa ze strony samego Stwórcy niż to, który otrzymał ten niemalże nikomu nieznany i niemalże zapomniany sługa Boży, potomek Efraima, syna patriarchy Józefa? Mamy tu do czynienia z przysięgą bezgranicznego wsparcia daną człowiekowi aż do końca jego dni. Nikt na całym świecie nie przypuszcza nawet, z jak ważną postacią mamy do czynienia. Jestem jednym z trzech Immanueli pod postacią normalnych ludzi, wypełniającą misję powierzoną Mu przez Najwyższego, a wszystkie słowa wypowiedziane do Niego i do kolejnych Immanueli były dedykowane i zostały wypowiedziane do pozostałych dwóch oraz do Syna Bożego, który szykował się przecież do wypełnienia swojej misji na ziemi. Misją to było rozpoczęcie nowego etapu w dziejów Izraela, czyli wyswobodzenie z niewoli egipskiej, to znaczy z ręki złego Faraona i wprowadzenie do ziemi obiecanej. Celowo powracam do niewoli egipskiej i podkreślam tę postać, ponieważ powrócimy jeszcze do jego osoby, gdyż odgrywa ona kluczowe znaczenie w historii świata. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie ma wątpliwości co do faktu, że Jehozua był pierwszym, którego nie tylko można by, ale wręcz należałoby określić mianem stuprocentowego Immanuela Bożego. Lepszego świadectwa nie można otrzymać od Boga. Proszę dobrze przeanalizować to świadectwo Najwyższego i zapamiętać je, gdyż ta obietnica dotyczy każdego kochającego Boga całym sercem i całym swoim duchem. Wnioski wynikające z powołania jej oszuły w rolę odnowiciela Bożego tłumaczą fakt, dlaczego Mojżesz nie mógł przekroczyć wód Jordanu. Jordan stał się granicą pomiędzy przeszłością Izraela, a jego przyszłością i odnowieniem. Mosze nie mógł go więc przekroczyć, gdyż w sercach Izraelitów zawsze pozostałby ich przywódcą, a nadszedł czas odnowy i stare musiało przepaść. Dlatego też do nowego świata powołany został nowy przewodnik, wypełniający nową misję, którą było opanowanie Kananu i podział ziemi. Pora przejść do kolejnej postaci, która pojawiła się dopiero po około 7-8 wiekach od wprowadzenia Izraela do Kananu. Postacią tą był jeden z kapłanów powracających z około 70-letniej niewoli babilońskiej, którego Bóg ustanowił arcykapłanem w przyszłej świątyni bożej. Chociaż ciężko w to uwierzyć, również i ten człowiek nosił imię Jehoszua, chociaż w jego przypadku używana jest również skrócona aramejska wersja tego imienia, to jest Jeszua. W hebrajskim tanach jego imię figuruje w dwóch wersjach jako Jehoszua lub jako Jeszuła. W nieżydowskich przekładach pisma odnajdujemy go pod imieniem Jeszua lub Jozuę. Był on synem kapłana Jehosadaki. Proszę mi wierzyć, że zbieżność imion obu bohaterów oraz celów misji, które miały te osoby wypełnić, nie jest przypadkiem. Również pochodzenie owego kapłana okryte jest tajemnicą, którą wyjawię dopiero w ósmym odcinku serii. To właśnie charakterystyka tych osób, ich pochodzenie, cały ich los i zadania, jakie powierzył im Bóg, ustanawiają ich Bożymi Immanuelami, ponieważ Immanuel to odnowiciel ludu Bożego. Przejdę do postaci kapłana Jehoszuły oraz świadectwa, jakie wystawił mu sam Bóg. Opisuje je prorok Zacharia, czyli Zachariasz, w rozdziale trzecim wersecie pierwszym do dziewiątego w następujących słowach.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 oraz zapowiedź wyświęcenia go i przyjęcia do nieba stał się automatycznie kolejnym Bożym Immanuelem oraz jak i syn Nuna, został on mianowany zarządcą ziemskiego domu Bożego i to w najszerszym tego słowa znaczeniu. W obu przypadkach określenie dom Boży jest zapowiedzią dla ludu Bożego, który miał stać się nową świątynią Bożą. Mamy tu do czynienia z powstaniem drugiego zboru Bożego, stada Racheli. Naród wchodzący w skład trzeciego stada, które miało powstać dopiero w przyszłości, miał utworzyć prawdziwą świątynię Bożą na ziemi. Również on jest synonimem Mesjasza Bożego, otwierającego kolejny, nowy rozdział w kształtowaniu ludu Bożego. W tym przypadku odbudowy świątyni Bożej na ziemi po zakończonej niewoli, tym razem w Babilonie. Jak już wspomniałem, cechami łączącymi te postacie są nie tylko ich imiona, lecz i pochodzenie, cały ich los i powierzone im zadania lub kraj, z którego zostali wyzwoleni podlegające ciągle temu samemu władcy, ale i słowa wypowiedziane przez samego Boga. W księdze Hagai, to jest Ageusza, w rozdziale drugim, wersety 4 5 czytamy, Lecz teraz bądź mężny, Zorobobelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jehoszuło, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stary wśród was, nie bójcie się. W przytoczonym fragmencie stwórca określa cały naród izraelski swoim wybrańcem, podkreślając dobitnie, że nigdy nie złamał raz danego słowa, lecz tylko każe swoich synów za ich wiarołomstwo i przekraczanie zakonu. Mówi bowiem, mój duch jest stare wśród was. Rozdział 5 Także i kolejny Immanuel musiał wykazać się niepodważalną odwagą i bezgraniczną wiarą, a ponadto okazać się godnym powierzonego mu zadania. Chociaż nigdy nie stał się zarządcą ani ludu, ani domu Bożego, to udostępnił swoje ciało temu, który tę funkcję sprawował. Mam na myśli nikogo innego jak trzeciego Jechoszułem, gdyż właśnie takie imię nosił zapowiadany od stuleci prorok, którym był ów Cieśla z Galilei. Bóg, wyznaczając mu misję proroczą, co oczywiście udowodnił, bez konieczności uciekania się do jakichkolwiek manipulacji, pozbawił go funkcji zarządcy, wystawiając mu jednak najznakomitsze świadectwa, jakie wystawiał człowiekowi. Również o nim dowiecie się Państwo ogromnej ilości szczegółów, a cała nauka świata okaże się niewarta funta kłaków. Także i ten prawdziwy odnowiciel, o którym jest mowa, a którym jest ów anioł Boży, musiał wykazać się odwagą, znając swój przyszły los, a także będąc świadom faktu, że miał do wypełnienia dużo ważniejszą misję, to znaczy zmazanie grzechu szatana. Zostaje on tutaj po raz kolejny przyrównany do wszystko widzącego i wszystko wiedzącego kamienia, na którym zostanie wyryty napis, jakim było niewątpliwie jego prawdziwe imię. Nie trudno się domyślić, o jakim imieniu mówi prorosło. Porostwo to jest bezsprzecznie wskazówką dotyczącą pozostałych wypowiedzi odnoszących się w przeszłości do Syna Bożego, określanego mianem kamienia, czyli kawałka skały. To jest odprysku skały, którą jest Bóg. Tak jak Bóg jest wszystko widzący, tak jego kamień widzi z mocy Bożej wszystko, szczególnie zaś to, co kryją nasze serca, ponieważ działa w mocy Bożej wykonując powierzone mu zadania. Istnieje tu również swoiste hiperłącze do objawienia Jana, do rozdziału 2, werset 17, w którym otrzymanie kamienia z imieniem jest nagrodą jedynie dla zwycięzcy nad grzechem. Jest to nagroda główna, życie wieczne. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi duch do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Co się zaś tyczy drugiej postaci, o której jest mowa w proroctwie, to istnieją praktycznie jedynie dwie możliwe interpretacje. W tym odcinku przedstawię jedną z nich, a drugą omówiłem w odcinku dziewiątym, gdy będę omawiał proroctwa Zachariasza. W pierwszej interpretacji Bóg wymienia w przytoczonym proroctwie również inną bardzo ważną postać, a mianowicie Uzurubabel, czyli Zorobabela, którego imię oznacza Szczep Odrość Babilonu lub raczej Odrość Babilońską. Został on mianowany przez pogromcę babilończyków perskiego króla Cyrusa, namiestnikiem Judei, z nakazem odbudowy przybytku Pana. Jest to bardzo interesująca postać, której losy wiążą się ściśle z losami domu Dawidowego, z którym jest spokrewniony, oraz z losami arcykapłana Jehoszuły, ponieważ współdziałali przy odbudowie przybytku Pana. O tych faktach dowiadujemy się z księgi Ezra, czyli Ezdrasza, i z księgi Nehemia, to jest Nehemiasza. Obaj opisują okres powrotu ponad 40 tysięcy repatriantów do ziemi ludzkiej. Przytoczę tu fragment z Księgi Esra, czyli Ezdrasza, a konkretnie rozdział trzeci, wersety 1-4. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie Izraelccy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie, Wtedy Jeszua, to znaczy Jehoszuła, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi i kapłanami, izerubabel, Babel, syn Szaratiela, Wraz ze swoimi braćmi zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, by składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Obchodzili także święto szałasów, jak jest przepisane, składając dzień po dniu ofiary całopalne w należytej ilości odpowiednio do wymogów każdego dnia. A u to jest u w rozdziale drugim, werset 23, dodaje o Zorobabelu. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę cię, sługo mój Zorobabelu, synu Szalatiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan Zastępów. Wywyższył w ten sposób Zorobabela jako swojego namiestnika nad ludem, czym jest właśnie oświadczenie, że czyni go swoim sygnetem. Również Persowie, którzy z mocy Bożej umożliwili Izraelitom powrót do ich kraju i finansowali odbudowę świątyni Bożej w Jeruzalemie, byli bardzo przyjaźnie nastawieni do tego narodu. Cyrus został wywyższony na wybawiciela Izraela w słowach w rozdziale 44, werset 28 Księgi Izajasza, który mówię o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Dalej w rozdziale 45, wersety 1-6 dodaje. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzam spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Zaszczytne imię, które Bóg mu dał, oznacza zdaniem współczesnych naukowców łaskawy król, król łaski lub król obdarzający łaską. Cyrus i jego następcy wykonali całkowicie wolę Boga Izraela i umożliwili odbudowę świątyni i Jeruzalemu, chociaż jak wspominał fragment Jechowach, którego imię jest święte na wieki, nie był znany ani samemu królowi, ani jego narodowi. Powracając do osoby Jehoszuły. Kolejny fragment, który pragnąłbym przytoczyć, pochodzi tym razem z Biblii tysiąclecia, ponieważ dokładniej oddaje sens proroctwa z rozdziału 6, wersety 9 do 15 tejże księgi Zachariasza. Pan skierował do mnie słowa, Zbierz dary od wygnańców, od Chaldaja, Tobiasza i Jedajasza, ludzi z wygnania. Udaj się więc do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonu. Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę i nią głowę Jozułego, to znaczy Jehoszuły, syna Josadaka, arcykapłana. Powiedz mu tak, tak mówi pan zastępów. Przyjdzie mąż, a imię jego odrość, na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. On zbuduje świątynię pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim, a kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch. Korona niech będzie w świątyni pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Heldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza. Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię pańską. I przekonacie się, że Pan zastępów posłał mnie do was. A spełni się to... Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga Waszego. W proroctwie tym Zorobabel, jako odrość babilońska, jest wiastunem nadziei na odbudowę domu Bożego. Jego nominacja była faktem i zakończyła się odbudową w Jeruzalem przybytku Bożego oraz przywróciła domowi Dawida należny mu majestat. To właśnie Zorobabel jest cielesnym potomkiem Dawidowym i zasiadł na tronie juzskim jako pierwszy władca od czasu uprowadzenia judejczyków do Babilonu. Ten cielesny potomek odbudował w Jerozalem przybytek Boży z drewna i kamienia. Natomiast koronacja arcykapłana Jehoszuły doprowadziła do podjęcia czczenia Boga w dawnej formie. Obaj przywódcy, świecki i duchowy, współdziałali nie tylko w odbudowie świątyni, ale i w odrodzeniu narodu ludzkiego. Proszę Państwa, przedstawione tu prorostwo wyraźnie rozgranicza dwie postacie, tę świecką, rządzącą, jako króla, i tę duchową, to jest postać kapłana. Obie przedstawione tu postacie są definitywnie synonimami ich odpowiedników w niebie. Wygląda na to, że również w Królestwie Bożym występują dwie osoby. Zorobabel, będący potomkiem Dawidowym, jest właśnie synonimem koronacji Syna Bożego w Królestwie Bożym, jako zarządcy owego królestwa oraz późniejszego Królestwa Bożego na ziemi. Arcykapłan Jehoszuła jest odpowiednikiem drugiej postaci, to jest nieśmiertelnego kapłana Boga w świątyni Bożej, którą jesteśmy przecież my, wierni. Tą świątynią Bożą jest wyzwolony od przekleństwa grzechu lud Boży, będący przyszłą świątynią, po której będzie się przechadzał Bóg. Mowa oczywiście o Nowym Przymierzu. Sam arcykapłan Jehoszuła został ukoronowany na przełożonego świątyni Bożej na ziemi, jednak tylko do czasu nadejścia Zbawiciela, owego Szilo, który miał wypełnić warunki paktu. Po tym okresie władza kapłańska wygasła, gdyż ostatnia, a raczej ostateczna ofiara została złożona. Obie te postacie są symbolicznie częściami składowymi trzeciej, niejako podwójnej, w skład której weszły Jehoszuła, cieśla z Galilei, oraz Jehoszuła, Syn Boży, Duch, będący zarówno Zbawicielem i zarządcą Domu Bożego w niebie. Obie wymienione tu postacie, to jest duchowa, jako kapłan oraz świecka, pod postacią króla,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 Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. Kim Ty jesteś, Wysoka Góro? Wobec zrobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków – cudny, cudny. I doszło mi słowo Pana tej treści. Ręce zrobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do Was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku zrobabela. Te siedem lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika. I powtórnie odezwałem się i zapytałem, co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie mój panie. A on odrzekł, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi. Jak to już w życiu bywa, istnieją dwie wiarygodne możliwości dotyczące owych pomazańców i wcale nie muszą być one brane pod uwagę oddzielnie. Po pierwsze, odnośnikami do owych dwóch drzew oliwnych dostarczających symboliczną oliwę do podtrzymywania ognia Bożego na świeżniku są kapłan z rodu Zatajonego i król z rodu Dawidowego. Tak jak w realnym życiu ich współdziałanie podczas odnowienia ludu Bożego po powrocie z wygnania było konieczne i służyło Bogu, tak też współdziałają w niebie. Jednak, i tu przechodzimy do sedna sprawy, w odniesieniu do owych pomazańców wyłania się jeszcze jedna możliwość, której świat nie dostrzega lub przy pomocy szatana celowo ją utaił, a mianowicie, że obie postacie wcale nie muszą być symbolami czegokolwiek. Obie postacie, szanowni państwo, to dwie zupełnie realne postacie, którymi są Józef i Juda. Obaj synowie Jakuba otrzymali od Ojca błogosławieństwo, jednak właśnie Józef, ten odrzucony i zatajony przez kościół odstępców potomek Jakuba, Otrzymał szczególne błogosławieństwo, gdyż jego błogosławieństwo jest wiele bogatsze niż błogosławieństwo dane Judzie, a świat jedynie ucieka od zadania podstawowego pytania dlaczego. Ujawnienie odpowiedzi na to pytanie wywróciłoby całą naukę świata do góry nogami i przedstawiłoby ją jako wierutne kłamstwo. Sam Jakub, zamian za grzesznego Rubena, ustanowił z mocy Bożej Józefa swoim pierworodnym, gdyż odebrał mu jego synów Efraima i Manasesa i wywyższył ich ponad innych braci Józefa. Donosi o tym pierwsza księga królewska. Określił Efraima swoim pierworodnym i obdarzył go wyjątkowym błogosławieństwem. Uważam, że zawsze powinniśmy mieć na uwadze osobę Józefa, gdyż już w kolejnym odcinku sami Państwo stwierdzicie, że na pewno nie bez powodu Bóg wyróżnił go ponad innych braci z postacią tą związana jest jeden z najpoważniejszych szoków, jakich doznacie Państwo w przebiegu tej serii. Z tego też powodu prawdę o Józefie odkrywał będę przed Państwem metodą drobnych kroczków, ale do jego postaci powrócimy jeszcze pod koniec tego odcinka. Teraz jednak pora na wnioski odnośnie osoby Immanuela. Jestem głęboko przekonany, że udało mi się odsłonić całą prawdę oraz przytoczyć wszystkie możliwe fakty dotyczące tej tajemniczej osoby. Samo pismo wskazuje wyraźnie, że Immanuele istnieli w rzeczywistości i byli szczególnymi osobami poprzez wystawienie im świadectwa, jakie Bóg nie wystawił żadnemu innemu człowiekowi. Nie zaliczali się oni do takich wybrańców bożych, jakimi byli prorocy, gdy zostało im powierzone dużo ważniejsze zadanie, a mianowicie wyprowadzenie ludu bożego z niewoli i jego odnowa, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Byli oni odnowicielami o wspólnym imieniu Jechowach wybawcą, czyli Jehoshua. Pismo Święte nie pozostawia tu żadnych wątpliwości i samo wprowadzając tak rygorystyczne ograniczenia odnośnie osoby odnowiciela, wskazuje nam na imię trzeciego Immanuela. Także i on powinien nosić imię Jehoshua, gdyż to właśnie do niego skierowane zostały wszystkie te świadectwa Ojca. Fakt, że właśnie takie imię nosił Cieśla, w którego ciele przebywał Syn Boży, nie jest zatem przypadkiem, lecz następstwem wynikającym z samych założeń Pisma. To właśnie ten Duch, określany mianem Syna Bożego, był adresatem wszystkich słów świadectwa, które przytoczyłem, gdy szykował się do wypełnienia powierzonej Mu misji na ziemi. W takim razie w rzeczywistości istniał tylko jeden Immanuel. Szanowni Państwo, Pierwszy jechoszua został wyzwolony ręką Boga za pośrednictwo Moshe z niewoli Faraona, czyli Szatana, i uświęcony misją wprowadzenia Izraela do ziemi obiecanej jak do nowego królestwa lub nowego życia. Był to nowy początek. Wyprowadzenie Izraela z mocy Faraona, Szatana, oznaczało, że byli oni przez bliżej nieznany okres historii, zupełnie odizolowani od jego wpływów i dokładnie jak opisuje pismo, wszystkie obrzydliwości, jakie dokonywali dokonywali swoim złym sercem bezczynnego udziału oskarżyciela. Pomimo ogromu zła zawsze znajdowały się jednak jednostki, które były czyste w swych sercach i nie dające się pociągnąć do grzechu, jak Jehoszuła i Kaleb. Jeden Efraimita i jeden Judejczyk. Czy sądzicie Państwo, że był to zbieg okoliczności? Drugi Jehoszuła został uwolniony ręką Boga z niewoli babilońskiej, czyli znowu z rąk szatana za pośrednictwem Cyrusa i uświęcony misją odbudowy świątyni pańskiej w Jeruzalem. Był to znowu nowy początek i najprawdopodobniej ponownie owa wierna garstka Żydów otoczona została przez jakiś czas ochroną Bożą. Zostali oni zapewnie ochronieni przed zakusami szatana, lecz już niebawem, niedługo po powrocie z niewoli, ponownie opuścili Boga i pości za łudami tego świata. Ich niegodne postępowanie krytykował ostatni z proroków Malachiasz. Ochrona rozprysnęła się jak mydlana bańka, w następstwie czego Izrael padł ofiarą wielu najazdów, które zakończyły się ponownym zburzeniem świątyni i spaleniem miasta przed Rzymian. W taki to sposób cała judejska nauka, że po powrocie z niewoli babilońskiej byli już wierni Jehowach jest ułudą, gdyż gdyby pozostali wierni nie spotkałoby ich całe to nieszczęście. Ponownie odrzucili błogosławieństwo, a wybrali przekleństwo. Trzeci Jehoszuła to cieśla z Galilei, który otrzymał jednak rolę proroka narodów i stał się naczyniem dla Jehoszuły, duchowego Syna Bożego. W ten sposób przyczynił się on do odnowienia, pomimo że był tylko Synem Człowieczym. Jednak tym właściwym Immanuelem był zawsze ów Syn Boży, który otrzymał rozkaz stąpienia z niebios w ciało grzesznego człowieka, by poprzez śmierć samego siebie w śmiertelnym ciele zmartwychwstać. W dalszej kolejności wyzwolić w mocy Bożej wybrańców Bożych z niewoli grzechu i śmierci oraz prowadzić ich do Królestwa Niebieskiego i Świątyni Bożej. To jest nowy początek. Najpóźniej od momentu jego wstąpienia szatan został zrzucony na ziemię, o ile nie nastąpiło to dużo wcześniej, by przygotować narody do odrzucenia przyszłego Mesjasza. Otrzymał on władzę absolutną nad światem, by udowodnić swe zarzuty wobec człowieka. Wierni natomiast, czyli jedynie naśladowcy pańscy wyznający czystą wiarę o Ojcu i o Nim, są wspierani przez Boga przed zakusami potężnego ducha, który rządzi w powietrzu. Otrzymali oni obietnicę miłosierdzia za wszystkie grzechy popełnione nieświadomie, o czym wspominałem w odcinku drugim. Mają jednak być prześladowani dla prawdy o Bogu i Jego pomazańcach, aż do dnia ponownego przyjścia ich Pana. Na tym chciałbym zakończyć prostowanie praw dotyczących biblijnego Immanuela, a wspomnieć o zapowiedzianym przeze mnie ukazaniem prawdy o odstępstwie, jakiego dopuścili się tzw. ojcowie kościoła odstępców. Odstępstwo to, najcięższe w swoim rodzaju, dotyczy w tym przypadku zmiany imienia zarówno proroka z Galilei, jak i Syna Bożego, nadanego im przez Boga, które to objaśnia postać naszego Stwórcy. Ponadto ukazywanie Go światu jako człowieka z krwi i kości i czczenia Go właśnie w takiej postaci. Rozdział szósty. Wykazałem Państwu, że samo Pismo z mocy Bożej przepowiedziało lub może raczej wyznaczyło już stulecia wcześniej imię człowieka, który może być kolejnym Immanuelem. Immanuelem tym musiał być bezdyskusyjnie człowiek noszący imię Jeho Schuła. Pisma nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości ani możliwości jakiegoś lawirowania, gdyż sam Bóg tak postanowił. Chciałbym pozostać chwilkę przy owej skróconej wersji imienia, to jest Jeszua, którego użycia nie preferuję, a to z bardzo prostego powodu. Powodem tym jest fakt, że prześladuje mnie przeświadczenie, iż ów skrót imienia miał na celu odstępstwo od imienia Bożego Jehowach. W imieniu tym zanika bowiem całkowicie rdzeń Jecho, co jest w moim mniemaniu formą bezczeszczenia świętego imienia Bożego oraz odstąpienia od wymieniania go. O takiej formie odstępstwa prorokował bowiem już ojciec Izajasza, prorok Amos w rozdziale 6, w wersetach 8-10. Przysiąg wszechmocny Pan na swoje życie, mówi Pan, Bóg zastępów, brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców, wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. I stanie się tak, choćby pozostało tylko dziesięciu mężczyzn w jednym domu i oni pomrą, i pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu, a gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z Tobą, a tamten odpowie, nie ma, to doda, cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana, bo oto Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki. Amos zapowiadał zagładę zarówno grzesznej Samarii, jak i Jeruzalem, a także niewolę w Babilonie, ale wskazywał również na odstępstwo, jakie miało stanowić zaprzeczenie wymawiania imienia Jechowach. Czyżby to już wtedy zapoczątkowano nieużywanie imienia Bożego? Osobiście jestem przekonany, że imię Jeszua powstało podczas wygnania i stanowi poniekąd część odstępstwa, gdyż wypacza święte imię Jehoszua, podawane przez samo pismo. Z tego też powodu używam pełnej jego wersji, gdyż nie mam powodu się jej wstydzić. Zapytacie Państwo, dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Przecież jak zwał, tak zwał, a w końcu i tak wiadomo o kogo chodzi. Jest to najgorsze z założeń, można w ogóle dokonać, ponieważ przytaczałem Państwu liczne fragmenty pisma, z których wynika, że Stwórca nie jest skłonny do kompromisów i wymaga absolutnego posłuszeństwa. Miłosierny jest wyłącznie dla tych, którzy wykonują jego wolę, chociaż się przy tym potykają, bo walczą przeciwko szatanowi, którego władza nad ludźmi jest potężna. Droga, którą ma podążyć wierny Boży jest bardzo wąska, a jego wędrówka do Boga usłana cierniami. Rozmawialiśmy o tym wszystkim w poprzednich odcinkach. Skoro Bóg z całej swej mądrości rozporządził, by osoby przez Niego wybierane nosiły imię Jehoszuła, a nie jakiekolwiek inne, to tak też się stało. Większość z Państwa doskonale wie, że imię tego, w którego ciele przebywał Anioł Boży, brzmiało Jehoszuła. Było to wiadomo od zawsze, ale z obawy przed represjami religii światowych, a w szczególności Kościoła Rzymskiego, nikt przez wieki o tym nie wspominał. Dopiero od jakiegoś czasu, może od stu lat, napomina się o tym fakcie przy różnych okazjach, np. w produkcjach filmowych, korzystając z łagodniejszej wersji – Jeszua, która aż tak nie zajeżdża żydostwem i odsłanianiem tajemnicy brzmienia imienia Bożego. Mimo to stwierdzenie, jak zwał tak zwał, rozpowszechniło się w sercach ludzkich, a argument, że przecież wiadomo o kogo chodzi, stał się jedynym argumentem używanym do bronienia swojej racji, tak właśnie postępują członkowie religii światowych, gdy zapyta się ich o prawdziwe żydowskie imię proroka z Galilei. W związku z tym mam takie pytanie. Na wstępie jednak chciałbym przeprosić osoby o popularnych nazwiskach, których będę za chwilę używał w celu naświetlenia problemu, jaki poruszę. Z góry przepraszam. Proszę wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację. Przysłowiowy pan Kowalski popełnił przestępstwo, został aresztowany, przesłuchany i zwolniony do czasu rozprawy. Następnie odbywa się sprawa sądowa i został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności na okres trzech lat. Jeżeli jednak w orzeczeniu wyroku popełniono pomyłkę i wystawiony on został na nazwisko nie Kowalski, lecz Kowaleski, czy wolno im go zapuszkować? No chyba nie. Odrobna pomyłka, ale z wielkimi konsekwencjami, przecież i w tym przypadku wiadomo o kogo chodziło, jak zwał tak zwał. Czy adwokat pana Kowalskiego to puści, by od razu zabrano jego klienta, czy raczej zażąda najpierw nowego orzeczenia sądu? A co w przypadku, gdy od początku procesu posługiwano się niewłaściwym nazwiskiem? Widzimy więc, że przez pomyłkę, czy też z premedytacją, zmiana danych osobowych ma już choćby tylko w przypadku naszych codziennych utrapień ogromne znaczenie. Zatem argument, że wiadomo przecież o kogo chodzi, jest najgłupszym argumentem, jaki można w ogóle przytoczyć, a raczej nie jest w ogóle żadnym argumentem. Skoro na przykład pan Kowalewski, będący porządnym człowiekiem, uważa, że nie ma znaczenia jakiego imienia będzie wzywał, ponieważ jak zwał, tak zwał, bo i tak wiadomo o kogo chodzi, to co powie, gdy Bóg na sądzie przez pomyłkę pośle go do otchłani, a pana Kowalskiego weźmie do nieba? Czyż nie będzie wołał do Boga i przypominał o swoich dobrych uczynkach i jak niesprawiedliwie został osądzony? A cóż powie, gdy usłyszy od twórcy takie wyjaśnienie, jak zwał, tak zwał, synu, sztuka się liczy. Proszę Państwa, jeżeli dzwonimy do jakiejś osoby, to zakładamy lub możemy być pewni, że odbierze ta osoba, której numer wybraliśmy. Jeżeli dzwonimy do pana Kowalskiego, to Kowalewski nas nie usłyszy. Jeżeli dzwonimy do Jehoszuły, to on odbierze telefon. Ale jeżeli dzwonimy do kogoś innego, to Jechoszuła nigdy się nie dowie, co chcieliśmy mu powiedzieć. Równie dobrze możemy modlić się do ściany lub do muszli klozetowej lub wzywać imienia Elwisa. Efekt będzie taki sam. Jakąż to krzywdę uczyniłeś sobie o świecie, że odrzuciłeś najświętsze imię pod słońcem? Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo nad koniecznością używania właściwego imienia Syna Bożego? Przecież nadał je sam Bóg. On tak zarządził. Skoro więc głoszą, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza, powinni również głosić, co Bóg nazwał, tego niechaj człowiek nie zmienia. Wspominałem już o tym poprzednio. Czy nie mam racji? Jehoszuła, tak brzmiało imię tego, który głosił dobrą nowinę, a jest to imię, którym, jeśli je wypowiadamy, wielbimy Boga. z zbawieniem, ratunkiem. Imię to jest wyznaniem naszej wiary w Boga i potwierdzeniem, że Bóg mówił prawdę w swoich pismach, gdy zapowiadał przyjście kolejnego Immanuela w osobie Mesjasza, który wyprowadzi lud Boży z niewoli grzechu. Imię to ma ogromne znaczenie, bo kto je podeptał, ten podeptał i tego, który umarł za nas w ciele i tego, który umarł za nas w duchu. Kto zapiera się bowiem imienia, jakie on nosił, zapiera się jego samego i Boga, który mu to imię nadał i którego owo imię wysławia. W Biblii Tysiąclecia, w liście do Filipian, w rozdziale drugim, werset 9, czytamy Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, imię, które jest ponad każde inne imię. Czy zdajecie sobie Państwo w ogóle sprawę z tego, na czym polegało już jedynie to odstępstwo? Kto więc ośmiela się zmieniać Boże postanowienie odnośnie imienia Jehoszua lub Jeszua? W kogo więc wierzycie i do kogo się modlicie, narody świata? Skoro znają prawdę i głoszą, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, w ogóle go nigdy nie wymieniając i go nie wysławiając, co Bóg nakazał robić, a jednocześnie podeptali nadane przez samego Boga również święte imię Bożego Posłańca, to automatycznie podeptali samego Stwórcę.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 O ile stroższej kary sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Skoro ktoś nie przyjmuje go takim, jakim był, to go z pełną premedytacją podeptał. Z kolei w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, wersety 40-41 znajdujemy swoistą reakcję łańcuchową, gdy czytamy Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Czy w odwrotnej kolejności? Kto przyjmuje Boga, ten przyjmuje Syna oraz tych, których On posłał. Dalej w 4.1. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Czyli przyjmuje kogoś wyłącznie takim, jakim lub kim On jest, w takiej postaci, w jakiej został On posłany, ten otrzyma stosowną nagrodę. Z kolei w Ewangelii Jana w rozdziale 5 wersety 41-43 czytamy. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie, jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Skoro mówi, że przyszedł w imieniu ojca, oznacza, że i z imieniem, który otrzymał od ojca oraz w takim ciele, jakie mu przygotował ojciec, jak również z taką misją, jaką mu powierzył ojciec. Ojciec przygotował dla niego ciało proroka, więc przyszedł też jako prorok, a nie potężny przywódca, jakiego oni oczekiwali. Rozdział siódmy Proszę Państwa, prawda jest prosta. Skoro się kogoś akceptuje, akceptuje się go takim, jakim on jest. Choćby nazywał się Jeho Shua, miał niczym baktrian dwa garby na grzbiecie, a jedno oko na policzku. Akceptuje się całą osobę i osobowość danej osoby ze wszystkimi jej zaletami i wadami. Być może dziwacznym wyglądem, dziwacznym imieniem, szalonym styrem życia, czy nieprzyjemnym zapachem z ust i tym podobne. Dlaczego więc świat nie był w stanie przyjąć go takim, jakim on był? A Pan ostrzegał w słowach, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Co nie oznacza w rzeczywistości niczego innego jak przeklęty każdy, kto się mną zgorszy, czyli również jego imieniem. Jak można zatem używać innego imienia niż czego nadanego przez samego Boga, a jednocześnie cytować słowa Simona Kefasa spisane w Dziejach Apostolskich w rozdziale czwartym, wersety 11-12, gdy głosił kapłanom w świątyni po uzdrowieniu Chromego. On jest to owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma żadnego innego imienia poza imieniem Jehoszuła. Czy to nie brzmi jednoznacznie? Czy trzeba tu coś dodać? Jakiegokolwiek innego imienia używa zatem świat i jest ono niewłaściwe, gdyż nie możemy zostać przez niezbawieni. Przecież imię syna jest poniekąd imieniem samego ojca, bo nie jest niczym innym jak wyznaniem swojej wiary, że Jehowach jest bybawcą. Wymieniając imię Jehoszuła, sami wielbimy imię Boże. W liście do Hebrajczyków, rozdziale 13, werset 15, czytamy bowiem. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalą, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Zatem czy apostołowie, czy ktokolwiek inny mógł znać Go pod innym imieniem niż Jehoszuła, tym, które jest ponad wszelkie imię? Nie. Wszyscy znali Go pod imieniem Jehoszuła, a nie jakimkolwiek innym, bo wszyscy oni byli przecież Żydami i nie musieli się Go wstydzić. Jeżeli więc którykolwiek z nich rzeczywiście używał w oryginale swoich listów innego imienia, oznacza to, po pierwsze, że nie jest on autorem owego pisma, lub, po drugie, sam był odstępcą od prawdy i odstąpił od prawdziwego imienia Syna Bożego, lub, po trzecie, oryginalne imię Jehoszua występujące w jego hebrajskojęzycznych pismach zostało w okresie odstępstwa zastąpione innym imieniem. Widzicie Państwo jakieś inne opcje? Drodzy Państwo, zastąpienie imienia Jehoszua greckim imieniem Jezus stało się pierwszym i zarazem największym odstępstwem od wiary. Największym na tym etapie, gdyż nadeszło wiele innych, równie poważnych, a przepowiedzianych na wieki wcześniej przez proroków takich jak na przykład Daniel. Konsekwencje tego występku, a raczej serii występków ponosimy po dzień dzisiejszy. Nasz obecny świat z całą burzliwą historią rozwoju cywilizacyjnego, pełnego przelewu krwi i udręki trwających aż po dzień dzisiejszy jest konsekwencją odstępstwa od imienia Stwórcy i Jego Pomazańca. Jak świat może modlić się i do kogo się modli, skoro wiedzą, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego wysłuchuje? Jak donosi Ewangelia Jana w rozdziale 9, werset 31. Czyż nie zgrzeszyli, odrzucając imię Boże i Jego Pomazańca? Czy są bogobojni? W czym wypełniają zatem Jego wolę? Jak mogą cytować te słowa i modlić się do kogoś innego? Kto ich wysłucha? Czy zacni kościoła odstępców nie zdawali sobie z tego sprawy? Oczywiście, że byli tego wszystkiego świadomi, ale ważniejsza była władza nad ludem i życie na koszt innych. Władza, jak pokazuje historia świata, jest jak narkotyk. Wszyscy tak zwani chrześcijanie cały czas dzwonią nie do tej osoby, klęcząc przed swoimi bałwanami okapującymi srebrem i złotem i błagając i lamentując, odmawiając zdrowaśki, wykonując jakieś magiczne znaki i czyniąc jedynie wszystko na przekór Bogu. Właśnie dlatego musi dojść do zagłady takiego porządku rzeczy. Nadeszła godzina, gdy należałoby wreszcie zrozumieć, jak ważne jest wzywanie właściwego imienia, ponieważ jest ono kluczem do odnalezienia Boga. Jaką wagę ma Jego imię, dowiadujemy się na przykład z Ewangelii na w rozdziele pierwszym, wersety 10 do 13. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mamy tu do czynienia z jednoznaczną wypowiedzią, że już sama wiara w imię owego Syna Bożego, w Jego prawdziwe imię, to, które nadał Mu sam Bóg, czyni nas dziećmi Bożymi. Skąd w ogóle taka wypowiedź? Padła ona, gdyż doskonale wiedział, jak potoczy się rozwój historii po Jego śmierci. Kto wierzy w imię syna, ten wielbi samego Boga, o czym wspomina rozdział 12, wersety 26-28 Biblii Tysiąclecia. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław swoje imię, wtem rozległ się głos nieba, już wsławiłem i jeszcze wsławię. Jak się Państwu wydaje, co odczuwacie Państwo głęboko w sercu, gdy zastanowicie się Państwo nad tą wypowiedzią i postawicie sobie pytanie, o którym imieniu była tu mowa? Czy chodziło o to sztucznie stworzone przez odstępców imię, którego ja nie chcę nawet wymieniać, czy raczej o nadane przez samego Stwórcę, to, którego wielbi? Jest to kolejna wskazówka dotycząca wagi imienia Jehoszua, które to wielbi i wysławia samego Boga. Na temat wiary w Jego imię to prawdziwe,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 gdyż wynika to z nieoświecenia prawdą Bożą, z czystego niezrozumienia nauki Bożej. Ważna jest myśl główna dotycząca wagi Jego imienia. Odnosi się ona do sądu nad człowiekiem, który nie wierzy w Jego imię, a wierzyć oznacza również wyznawać, wysławiać to właśnie imię, wypowiadać je przy każdym dziękczynieniu lub prośbie. Kolejną wskazówką na temat wagi imienia Jehoszua znajdujemy w kolejnym fragmencie z Ewangelii Jana, w rozdziale 14, wersety 13-15, gdzie czytamy i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Wypowiedź ta oznacza, że o cokolwiek prosić będziecie nie w tym, lecz w jakimś innym imieniu, to was nie wysłucham. Pojmujecie państwo, jak ważne jest dzwonienie pod właściwy numer? Czysto teoretycznie, jeżeli zastanowimy się, że skoro poza nielicznymi wiernymi, znającymi i strzegącymi prawdy i świętego imienia Jehoszua, nikt poza tym nigdy go nie znał i nie wzywał i właśnie dlatego nasz świat wygląda tak jak wygląda. W rozdziale 15, wersety 16-18 Ewangelista dodaje, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, bo to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dam wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jeśli świat was nienawidzi. Wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Przecież nie miał na myśli jakiegokolwiek imienia, które nadadzą mu przyszli odstępcy od wiary, tylko to imię, którym nazwał go Bóg, Jeho szuła. Jego imię to nie tylko przyznanie się do Niego, ale wyznanie swojej wiary w Boga. Przecież wszystkie te wypowiedzi nie są w gruncie rzeczy niczym innym jak ostrzeżeniami dla przyszłych generacji, ostrzegającymi ich przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian tego świętego imienia. Ostrzegał przed tym, ponieważ jedynie to imię gwarantuje przetrwanie. Ostrzegał nas, gdyż doskonale wiedział, że tamci dokonają zmiany i zwiodą cały świat. To właśnie w jego imieniu jehoszua tkwiła moc, jaką posiadał, bo to ono czyniło z niego trzeciego Immanuela.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 W przytoczonym przykładzie mamy do czynienia z opisem sytuacji, w której osoba nie będąca w ogóle uczniem Jehoszuły, a prawdopodobnie jedynie słuchająca jego nauk, otrzymała Ducha Bożego i w imieniu Jehoszuły była zdolna dokonywać rzeczy niezwykłych. Cudów dokonywały jedynie osoby święte, a nie Józef z podbudki z piwem. Skoro dokonywały one cudów w imieniu Jehoszuły, to rzeczywiście nie mogłyby wkrótce po tym złorzeczyć mu, gdy znajdowały się pod ochroną Bożą. Ale gdyby złożeczyły, utraciłyby natychmiast swoją świętość i ochronę. Stawałyby się odstępcami w wierze, a dla takich drogi powrotnej już nie ma. Wiara i posłuszeństwo czynią zatem cuda pod warunkiem, że wie się w kogo należy wierzyć, kogo wzywać i komu być posłusznym. Kolejny podobny przykład mocy imienia Jehoszua opisują nam dzieje apostolskie w rozdziale 10, wersety 43-45, gdzie czytamy o Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Przez imię Jego nie mogło oznaczać niczego innego niż Jehoszuła, imię nadane mu przez samego Boga, a które jest ponad wszelkie imię. Z tego to właśnie powodu modlił się do Ojca w Ewangelii Jana w rozdziale 12, werset 28 słowami Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Czy można mieć jeszcze jakieś wątpliwości, że mowa jest o imieniu Jechoszuła, wielbiącym Boga? Bóg mógł uwielbić jedynie imię Jechowach wybawcą, ponieważ mówi się tu o Twoim imieniu, a więc o imieniu najwyższego, a to brzmi Jechowach. Owo fałszywe imię, które wprowadził świat, pochodzi od innego ducha, o którym porozmawiamy pod koniec serii. Kolejny przykład mocy imienia Syna Bożego przytoczę z Ewangelii Marka z rozdziału 16, wersety 14-20. do 20. I rzekł im, Idąc na cały świat, głości Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. O jakim imieniu mówi tutaj? Czy o imieniu Jeho czy może o jakimś fałszywym imieniu postaci, którą powołano do życia kilka stuleci później i okrzyknięto ją nowym bóstwem? Gdzie są te cuda tych miliardów chrześcijan na przestrzeni wieków, tych niezliczonych pseudoświętych, dzięki którym nasz świat powinien przecież wyglądać jak przysłowiowy raj na ziemi. Żadnych wojen, przelewu krwi, raka i tym podobnych. Ilu z nich posiadało te cudowne moce, o których mowa w związku z imieniem posłańca Bożego? Ani jeden, gdyż żaden z nich nie znał, a co dopiero mówić tu o wielbieniu lub wyznawaniu imienia owego anioła Bożego. O kim w takim razie mówimy? O Kowalskim czy o Kowalewskim? Nie zastanawiali się Państwo nigdy nad faktem, że skoro cały świat wyznaje i czci Boga we właściwy sposób, to dlaczego ten świat wygląda jak wygląda? Czy tak wygląda świat Boga? Pełen krwi, przemocy, wojen, biedy, śmierci, głodowej, wszelkiego cierpienia? Czy tak wygląda świat Boga? Nie, tak wygląda antyświat. Gdzie są te wszystkie cuda, tych cudaków, noszących cudaczne stroje, urzędujących w cudacznych budowlach i opowiadających światu cudaczne kłamstwa, że gdy wkładają na kogoś swoje cudaczne ręce, to obdarzają go Duchem Świętym? Żałosne. Jedynym duchem, jakim oni mogą obdarzyć człowieka, to duch odstępstwa i duch niemocy. Czyż to przypadkiem nie o nich? prorokował Jehoszuła w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, 19 trzy, w słowach?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 Tu jest właśnie mowa o odstępcach od czystej wiary, którzy wprawdzie znali i wielbili święte imię Jehoszua, ale zaprzestali czynienia tego i zastąpili je, jak przypuszczam, innym. Tylko tak mogę sobie wytłumaczyć tę surową wypowiedź, jakiej użyłby człowiek w stosunku do człowieka wyjątkowo podłego. Fragment ten i wnioski z niego płynące skomentuję przy innej okazji, ponieważ przeczy on na przykład wypowiedzi zawartej w tak tzw. liście do Rzymian w rozdziale 10, werset 13, gdzie z kolei czytamy, że każdy bowiem kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Rozdział 8 Teraz zajmiemy się kolejnymi aspektami imienia Syna Bożego. Bardzo interesującym przykładem odnoszącym się do całości samej osoby owego Syna, a zatem jego imienia, znajdziemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 5, wersety 27-40. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan mówiąc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 Generalnie chciałbym uwrażliwić Państwa na fakt, że wszystkie pisma odnoszą się do niego jako do najzwyklejszego śmiertelnika. Dotyczy to również samych uczniów, którzy określali go co prawda mianem syna najwyższego, ale bez świadomości faktu, że mają do czynienia z zapowiedzianym przez Zachariasza aniołem Bożym, z duchem z wysokości. Przytoczony fragment wystawia osobie Jehoszuły świadectwo odnośnie jego potęgi, jako prawej ręki Boga na ziemi, ale wskazuje również, że jeżeli ktoś walczy przeciwko jego osobie, ten walczy bezpośrednio z Bogiem. W takim przypadku, kto walczy z imieniem Jehoszuła, walczy zatem z tym, który nadał to imię swojemu Immanuelowi, nie pełniącemu jednak wspomnianej wyżej roli wodza, lecz jedynie zbawiciela. W takim przypadku nie zdołają go wymazać z ust jego sług, choć próbują tego dokonać już od ponad siedemnastu wieków, jeśli opiera się na oficjalnej rachubie czasu. Napisano bowiem, że nigdy im się nie powiedzie, ponieważ i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Apokalipsa Jana, rozdział 14, werset 1. Owe 144 tysiące Izraelitów, będących najprawdopodobniej zapowiadaną przez Izajasza resztką nawróconych spośród plemion Izraela, niezależnie w jakim okresie historii żyli, dostąpią zbawienia albo na podstawie wypełnienia zakonu, albo sprawiedliwości połączonej z uznaniem proroka mojżeszowego i powoływania się na imię Jehoszuła w modlitwach do Boga. Gdyby mieli używać innego imienia, na pewno nie zaliczą się do wybranych. Choć wrogowie Boga nie mają najmniejszej szansy na zwycięstwo, to będą posiadali władzę prześladowania naśladowców Bożego Proroka, aby ci dostąpili zbawienia. Donosi o tym na przykład Ewangelia Mateusza w rozdziale 10, wersety 19-22. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was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 Ja bowiem dam wam usta i mądrość, które nie będą mogli się oprzeć, ani odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. W Jana w rozdziale 15, wersety 18-24 czytamy ponadto Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest z jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego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 Nie jest sługa większy od Pana swego, jeśli nie prześladowali i was prześladować będą. Nie oznacza nic innego, że, że owe prześladowania będą ciągnęły się aż do przysłowiowego końca świata. Wszystkie te wypowiedzi dotyczą naśladowców Jehoszuły aż po dzień sądu. Każdy nauczający prawdę o nim, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju świata zwiastował prawdę, miał być prześladowany przez współwyznawców i przedstawicieli wszelkiej zwierzchności. Miał być prześladowany przez Kościół Odstępców, tego największego odstępcę od Boga, największego wroga prawdy, który od początku posiadał środki i możliwości zwalczania prawdy. Zawsze zwalczali prawdę i wymordowali niemalże doszczennie wiernych Najwyższego, co przepowiedzieli dawni prorocy. Prześladowania rozpoczną się ponownie dopiero, gdy państwo, jako obecnie żyjący, usłyszą prawdę i odrodzą się w Duchu Bożym. Dopiero gdy imię jehoszuły zostanie wezwane przed narodami, ruszy na na nowo powstałych wiernych.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 Skoro dwukrotnie powtarza, że cierpiałeś dla mego imienia i nie zaparłeś się mojego imienia, wskazuje wyraźnie na fakt, że byli, a w przyszłości będą tacy, którzy się zaprą i je podepczą. I proszę mi wierzyć, że nie chodzi tu jedynie o zaparcie się postaci cielesnego człowieka lub Mesjasza. Wymienioną tu godziną próby będzie nie tylko okres lub minione okresy odstępstw od wiary, ale i okres władzy i instytucji, którą objawienie Jana określa już mianem zwierzęcia oraz przetecznicy, gdy wszyscy mieszkańcy świata zostaną poddani próbie wiary. Próbą wiary będzie właśnie nadciągający wielki ucisk. Szanowni Państwo, sformułowanie cierpiałeś dla imienia mego, cierpiałeś w imieniu moim i tym podobne, a używane w przytoczonych fragmentach są, jak już wspomniałem, jednoznaczne ze sformułowaniem cierpiałeś dla prawdy o moim imieniu. W siedmiu listach z Apokalipsy informację tę zawierają aż cztery z nich, co wskazuje na fakt, że słowa te są wyróżnieniem dla owych wiernych, to znaczy, że świadczy o ich wyjątkowości. Fakt ten sugeruje nam jednocześnie, że powszechnie zapierano się prawdziwego imienia pańskiego. W celu napomnienia wszystkich tzw. chrześcijan pragnąłbym nadmienić, że nikt nigdy nie był ani nigdy nie cierpiał z powodu wymieniania owego fałszywego imienia, ani w, przeszłości, ani w przyszłości cierpiał nie będzie, ponieważ jego twórcy znajdują się do dnia dzisiejszego na szczytach władzy. Są to obywatele świata. Wszystkie te fragmenty nie pozostawiają żadnych wątpliwości na temat losu, jaki mieli w przyszłości ponieść naśladowcy śladowcy szuły Część tej nienawiści w stosunku do prawdziwego imienia Bożego Proroka wybuchła w przeszłości zapewne jeszcze za życia dwunastu, gdy próbowano zwiastować dobrą nowinę na przykład wśród pogan, jak choćby na terenach dzisiejszej Grecji. Wszystkie tereny niezamieszkiwane przez społeczności pochodzenia żydowskiego zapewne nie chciały wierzyć w odkupiciela o żydowskim imieniu. Apogeum nienawiści musiało nastąpić w czasach, gdy człowiek niegodziwości i antychrys rozpoczęli swoje rządy nad narodami, ale kolejna fara nadeszła wraz ze zwierzęciem, które, jak wynika z pisma, już od dawna panoszy się na ziemi, chociaż nie przyjęło jeszcze swojej ostatecznej formy. Prześladowani będą ci, którzy nie będą chcieli iść za światem i wzywać imion ich fałszywych bogów, tylko jedynego imienia, które Bóg wywyższył ponad każde imię Jechoszu, droga męki jeszcze przed nami. Proszę Państwa, wykazałem Państwu bezsprzecznie, że Stwórca za pośrednictwem Pisma Świętego wskazał imię, pod jakim Duch Syna Bożego miał wstąpić na ziemię w ciało męskiego potomka Abrahamowego, by wypełnić swoją misję ratowania wiernych. Mógł on przyjść jedynie w ciało człowieka o imieniu Jehoszuła, ponieważ jedynie to imię czyniło go Bożym Immanuelem i egzekutorem umowy ustanowionej z szatanem. Wykazywałem również, chociaż jest to fakt ogólnie znany, że sam Syn Boży był, jest i zawsze będzie istotą duchową, nie stał się owym synem, bo wstąpił na świat i został ukrzyżowany, ale dlatego, że już nim poprzednio był. Najprawdopodobniej, gdy sam dobrowolnie pokalał się za grzech szatana i zaoferował siebie samego jako odkupiciela jego grzechu. Konsekwencją tych faktów jest pytanie, jakie musimy postawić w tym właśnie momencie. Pytanie to brzmi, że istota duchowa, która posługiwała się przybywając w ciele imieniem Jehoszuła, a po swoim niebowstąpieniu, czyli od wielu stuleci, siedzi w niebie po prawicy Boga, zarządzając Jego Królestwem. To kim w takim razie jest ten trup człowieka przybitego do krzyża, którego wyznaje cały chrześcijański świat, a określany jest imieniem Jezus Chrystus? Odpowiecie sobie Państwo sami na to tak oczywiste, aczkolwiek bardzo trudne pytanie. Całą prawdę o tej postaci poznacie Państwo ode mnie dopiero w ostatnim odcinku serii. Obawiam się jednak, że nie spodoba się ona światu. Tym akcentem chciałbym zakończyć część poświęconą Jeho Szule, błogosławionemu Słudze Najwyższego, czyli Bożemu Immanuelowi. Rozdział 9 W ostatniej części tego odcinka przejdę już do przytaczania obiecanych proroctw odnoszących się do przyjścia pomazańca Bożego i tego, co oczekiwało Go na ziemi. Począwszy od odcinka szóstego, poprzez cztery kolejne odcinki będziemy zajmowali się jedynie przytaczaniem i omawianiem proroctw na temat jego osoby. Jak już ostrzegałem w prologu, każdy z owych pięciu odcinków ujawnia prawdy i fakty, po których będziecie Państwo zszokowani. By nie wystawiać Państwa cierpliwości na próbę, przejdę od razu do pierwszej wskazówki dotyczącej zmian, jakie miały znaleźć miejsce na ziemi. Znajdziemy ją już na wstępie pisma, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 15, gdzie czytamy I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze Ci głowę, a Ty ukąścisz je w piętę. Jest to wszystkim dobrze znana wypowiedź Boga, zwracająca się do szatana pod postacią węża i zapowiadająca już wtedy upadek szatana, ale również prześladowanie Bożego Zbawiciela i jego następców. Następny fragment dotyczy obietnicy odnoszącej się do potomka, złożonej Abrahamowi w rozdziale 15, werset 4. Biblia warszawska Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Biblia Tysiąclecia ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po Tobie dziedziczyć będzie, który od Ciebie będzie pochodził. Elbefelder Bibel und z Z wyjątkiem Biblii tysiąclecia wszystkie pozostałe przekłady pisma używają zwrotów wnętrza, wnętrzności jako środek ciała Abrahama. Potomek musiał zostać więc bezsprzecznie spłodzony z nasienia Abrahama na drodze stosunku płciowego. Dotyczy to również Jechoszuły, czyli wyjątkowego, ale jeszcze nie ostatecznego potomka, który urodził się, by stać się prorokiem i naczyniem dla następującego z nieba Ducha, Syna Bożego. W rozdziale 17, wersety 122 znajdujemy potwierdzenie tejże obietnicy. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego – Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje i Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów, nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów, rozmnożę więc Ciebie nadmiarę i wywiodę z Ciebie narody i królowie pochodzić będą od Ciebie.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 a ja ustanowię przymierze moje w nim, jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nadmiarę. Zrodzi on dwunastu książąt i uczynię z niego naród wielki, ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzić Ci Sara w tym samym czasie w roku następnym. I przestał z nim mówić i odszedł Bóg od Abrahama w górę. Jak widzimy, przymierze cechuje się formą niezmienności i zostało zawarte na zawsze, aż po dzień nadejścia ostatniego potomka Abrahamowego, którym będzie być może nawet potomek w ciele Dawida. To w nim mógłby zamieszkać ów Syn Boży, by objąć władzę nad narodami po zniszczeniu świata szatana. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń spisanych w apokalipsie Jana, jest to w ogóle jedyna możliwość pojawienia się obiecanego potomka Abrahama, które musi mieć miejsce, by wypełnić słowa przymierza pomiędzy Bogiem a Nim. W końcu ma on rządzić na wieki w sprawiedliwym królestwie. Ponadto zwróćmy uwagę na podtekst ukryty w tej wypowiedzi, a mianowicie, skoro błogosławiony mają być potomkowie Abrahama, to teoretycznie każda osoba, której Bóg błogosławi, to znaczy, którą wspiera, powinna siłą rzeczy stać się potomkiem Abrahama. W tym kontekście imię Abrahama nie oznacza jedynie ojca wielu narodów, ale osobę sprawiedliwą, to znaczy oddaną Bogu. Każdy człowiek podążający za Bogiem, czyli wykonujący wolę najwyższego, staje się w jego oczach potomkiem Abrahama, na co wskazywał Jehoszua, gdy w Ewangelii Jana w rozdziale 8, wersety 39-40 napominał faryzeuszy tymi słowy. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jehoszua im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama, lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Każdy bogobojny, czyli wypełniający całkowicie wolę Boga, jest potomkiem Abrahama. Nieco inny wątek odnośnie potomka pojawia się w rozdziale 18, wersety 18-19, gdy aniołowie Boży wędrowali, by dokonać sądu nad Sodomą i Gomorą. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie, strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Słowa wskazują wyraźnie, że wszystkie ludy ziemi błogosławione będą w potomku Abrahama, który miał się dopiero zrodzić. Ponieważ mowa tu o błogosławieństwie dla całego świata, nie może więc chodzić o tę samą osobę, jak w poprzedniej wypowiedzi. Obietnica błogosławieństwa dotyczy wszystkich narodów ziemi, zatem bez względu na fakt, czy służą Bogu, czy też nie, takie błogosławieństwo może przynieść dopiero wybawienie od grzechu, zmazanie również grzechów ludzkich, poprzez wypełnienie warunków paktu. W tym przypadku aniołowie rozmawiali definitywnie o innym potomku niż oczekiwany potomek Dawidowy. W tych słowach wskazywali na Zbawiciela, który miał nadejść w ciele proroka. Rozdział 22, wersety 1-12 do opisuje znany już fragment pisma, który omawiałem w trzecim odcinku serii, a dotyczący próby, jaką musieli przesiać Abraham i jego syn Izaak.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 Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na palenie i włożył je na syna swego, Izaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama tak. Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na palenie?”. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie, jak nie na palenie synu mój. I szli obaj razem, a gdy przyszli na miejsce, o którym Bóg mu powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Wypowiedź tą przytaczałem już uprzednio, a jest ona prostwem wybiegającym w daleką przyszłość, ponieważ, jak zauważyłem, w dalszym kontekście tego zdarzenia, my sami w naszych sercach powinniśmy potrafić odczytać następujący przekaz Boży, którego mi osobiście brakuje w piśmie. Wiem, że tam istnieje, choć nikt go nie dostrzega. Chodzi oczywiście o wyrocznię Bożą, która mówi... Tak jak Ty, Abrahamie, byłeś posłuszny rozkazowi mojemu, byłeś pełen wiary i miłości we mnie oraz w swoim posłuszeństwie i swojej miłości byłeś gotów poświęcić swojego jedynego prawowitego dziedzica obietnicy, którą Ci dałem, tak ja, Jehowach, Bóg Twój, Wszechmogący Stwórca, w pełni mojej miłości do Ciebie i Twego potomstwa po Tobie, by przypieczętować obietnicę, którą Ci złożyłem złożę mojego dziedzica w ofierze na okup za wielu.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 Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że jedynie dzięki istnieniu paktu mogło zostać wypełnione przymierze z Abrahamem. Nie ma paktu, nie ma też zakonu oraz brak dowodu, że cielesny człowiek jest w stanie służyć Bogu. Wspominałem już o tym. W rozdziale 22, werset 18 czytamy po raz kolejny potwierdzenie obietnicy cielesnego potomka. Biblia warszawska. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Biblia tysiąclecia. Wszystkie ludy Ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Elwerfelder Bibel. Und Zamen werden sich segnen alle Nationen dafür, dass du meine W wersecie tym mamy do czynienia z bardzo poważną nieprawidłowością w polskich tłumaczeniach pisma, ponieważ w hebrajskiej księdze Tora zostało tu użyte określenie bezar, oznaczające męskie nasienie, to znaczy spermę. Nie ma w ogóle mowy o potomkach lub potomstwie. Niemiecko i angielskojęzyczne tłumaczenia są w tym przypadku prawidłowe, ponieważ używają właśnie odnosików do nasienia jak zamen albo sit. Tu Kościół rzymski dopuścił się bardzo poważnej manipulacji tekstem. Powód tej zmiany jest bardzo prosty, a mianowicie chodziło o zmianę treści przymierza między Bogiem a Abrahamem. Owa manipulacja przymierza pozwoliła kościołowi odstępców na wprowadzenie pojęcia niepokalanego poczęcia, czyli zapłodnienia kobiety bez udziału męskiego nasienia, by wykreować naukę o własnej bogini niebios. W konsekwencji tego określili oni stwórcę mianem kłamcy i niedotrzymującego przymierza z człowiekiem oszusta. Szanowni Państwo, na tym chciałbym zakończyć pierwszy z odcinków dotyczących pomazańca Bożego w Ciele Cieśli o imieniu Jehoszuła. Ilość informacji, jakie przekazałem, jest ogromna. Wyjaśniłem Państwu prawdziwą postać Emanuela oraz przedstawiłem osoby oraz powody, dla których musiał się pojawić, a także warunki, które musiał spełnić ten, który miał przyjść. Wiecie Państwo również, że imię jego musiało brzmieć Jechowach ratunkiem, wybawieniem, zbawieniem, czyli jehoszua gdyż tak przepowiedziało pismo. Zmiany nie dokonano jednak dla zabawy, lecz z powodu głęboko ukrytych w sercach bezbożników. Szatan jest przecież świadom faktu, że owo imię dotyczy bezpośrednio losu każdego człowieka, ponieważ pomimo skażenia człowieka grzechem, a dzięki wymuszeniu paktu na szatanie, człowiek ma szansę oprzeć się zwodzicielowi i osiągnąć zbawienie. Musi jednak wykonać wolę Bożą. Również dla samego syna imię to ma ogromne znaczenie, gdyż ją został wyratowany z otchłani. Przypominam też, że owo imię zostało nadane mu przez samego Stwórcę, że jest absolutnie święte i zostało wywyższone przez Boga ponad każdym innym imieniem w niebie i na ziemi. Nikt i pod żadnym pretekstem nie miał prawa go zmieniać. Po pierwsze, wiemy, że imię to jest jedynym imieniem danym człowiekowi, przez które może on zostać zbawiony. Podkreślam, jedynym. Po drugie, wiemy również, że ktokolwiek zmienia owo imię, odrzuca pomazańca Bożego, już choćby z braku posłuszeństwa wobec nakazów Bożych. Po trzecie, wiemy, że takiej niesubordynacji Bóg z całą pewnością nie wybaczy, ponieważ jest to zbezczeszczenie Jego świętego imienia. Po czwarte, wiemy przecież, że co Bóg widzi jako białe, jest też białe, a wszystko co nie jest białe, jest czarne, a każdy kto przeciwstawia się boskiemu postanowieniu jest skazany na śmierć. Po piąte, wiemy również, że wymawiając i wysławiając imię Jehoszua, w gruncie rzeczy wyznajemy naszą wiarę w Boga i czynimy samych siebie Jego sługami. Musimy zdawać sobie również sprawę z faktu, że imię to zostało zmienione już choćby z jednego powodu, a mianowicie, że ani sam szatań, ani jego sługi nie chcieli do końca swego panowania na ziemi wysłuchiwać prawdziwego, świętego imienia tego, który zgotował im zagładę. Poza tym zmiana imienia była najprostszą drogą do wypaczenia wiary i odstępstwa od Boga. Proszę Państwa, wymieniłem wiele faktów dotyczących owego najświętszego imienia danego ludziom, imienia Jehoszua, który obecnie znamy czego nie powiedziałem, a co było przepowiedziane np. przez proroka Daniela oraz w tzw. Apokalipsie Piotra, że imię to zniknie z kart historii. Postanowiłem omówić także i te przypadki. Daniel prorokował w rozdziale 11, wersety 21-22 następująco. A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę. Wojska będą przed nim doszczędnie zniesione jakby powodzią i rozbite, nawet książę Przymierza będzie zmiażdżony. Daniel mówi tu o księciu Przymierza, który w wielu przekładach przedstawiany jest jako jakaś nieznana, nieokreślona postać. Ową postacią jest duchowy Jehoszua, anioł Boży, określony mianem syna. To on za sprawą ojców kościoła odstępców został zmiażdżony, gdyż wszelka wiedza o jego istnieniu przepadła, gdy została zastąpiona fałszywą nauką. Zrobiono z niego zwykłego śmiertelnika, jakim jest syn człowieczy. Drugim utworem poruszającym to zagadnienie jest tak zwana Apokalipsa Piotra, będąca apokryfem usuniętym z kanonu świętych pis w II wieku naszej ery przez owych ojców kościoła odstępców. Utwór ten nie tylko przepowiedział odrzucenie prawdziwego imienia proroka, ale ukazuje wręcz duchową postać Jehoszuły, anioła Bożego, biadającego nad ślepotą ludu. Przepowiada on dalszy rozwój wiary na świecie. W apokryfie tym Simon Kefas, zwany później Piotrem, otrzymał widzenie dotyczące rzeczy przyszłych, także wydarzeń dotyczących odstępców od wiary i pohańbienia imienia Pomazańca Bożego i zastąpienia osoby proroka Echoszuły postacią Jezusa Chrystusa. Na pewno zorientowali się już Państwo, że imię to w ogóle nie pojawia się w tej serii, gdyż w miarę konieczności zastępowałem je innymi określeniami. W proroctwie Zbawiciel objaśnia Simonowi przyszłe odstępstwa od wiary w następujących słowach. Ty będziesz jednak uwielbiony tam, gdzie wiedza o Tobie została już objawiona, ponieważ wielu przyjmie początkowo nasze słowa, lecz odwrócą się ponownie, według woli swojego Ojca, który przywiódł ich do błędu, gdyż dokonali tego, czego On chciał. Jednak Bóg poprzez swój sąd objawi to tym, którzy zaliczają się do sług słowa. Ci natomiast, którzy zadają się z tymi odczepieńcami, staną się ich niewolnikami, gdyż nie posiadają poznania. Z tego też powodu człowiek, całkowicie czysty i niesplamiony, zostanie wydany w ręce kata, a następnie wstąpi do Królestwa Niebieskiego, dowielbiących ponownie nadchodzącego pomazańca Pana. Tu robimy krótką przerwę na omówienie wypowiedzi. Mowa jest o naśladownictwie odstępców, którzy za sprawą szatana stają się niewolnikami narzuconych im nauk, przez co nie posiądą poznania, gdyż Duch Boży opuścił ich. W kolejnym wersecie mowa jest o niesplamionym człowieku, jako o osobie sprawiedliwej, które to osoby miały być zabijane i wstępować do nieba, by dołączyć do pozostałych naśladowców wielbiących Pana, który ma ponownie nadejść. Wypowiedź ta jest jednak niezgodna z nauką Bożą, ponieważ można by mniemać, iż mowa jest o na przykład którymś z apostołów. Jest ona niezgodna z wypowiedziami samego Jehoszuły dotyczącymi losów apostołów. Informacje te znajdujemy w Ewangeliana w rozdziale 6, wersety 37-40,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 Wypowiedź jest jednoznaczna i wskazuje, że przed dniem zmartwychwstania żaden z tych, którzy oglądali Jehoszuę oraz ich następcy nie wstąpi do nieba. Taki stan rzeczy potwierdza również autor listu do hebrajczyków w rozdziale 11, wersety 36-40 w słowach. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani.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 Słowa te potwierdzają nauki pańskie, że zmartwychwstanie będzie jedno dla wszystkich, czyli że wszyscy wierni zostaną wskrzeszeni jednego dnia, czemu w pewnym sensie przeczy z kolei objawienie Jana rozróżniające dwa zmartwychwstania. Do owych niesplamionych, czystych z punktu widzenia samej czystości wiary należał na pewno sam cieśla Jehoszuła, gdyż jest on początkowo jedyną znaną nam osobą, która wypełniłaby owe warunki, a ponieważ moment jego wstąpienia do nieba nie został sprecyzowany, Oznacza bezsprzecznie, że również jego duch po jego naturalnej śmierci w starości został przeznaczony do przyszłego zmartwychwstania, o tym jednak w odpowiednim czasie. Niemalże na pewno ostatnim nieskalanym w przeszłości musiał być ostatni, który nie ugiął się presji odstępców używając prawdziwego imienia pańskiego Jehoszua i nie przyjmując żadnych nauk niezgodnych z Pismem Świętym. Oznacza to, że imię Jehoszuły mogło być wielbione dopóki słudzy słowa, to znaczy świadkowie śmierci pańskiej, pozostawali przy życiu, jednak ci, którzy mieli nadejść później, mieli stać się fałszywymi zwiastunami, gdyż jak donosi księga Daniela w rozdziale 8, wersety 19-24, święci Boży mieli zostać pomordowani. W przekładzie Biblii Tysiąclecia anioł przemawia do Daniela tymi słowy i powiedział... Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów, kozioł zaś króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami pierwszego króla, róg zaś, który uległ złamaniu i cztery rogi, które wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, Powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny zrozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach. Obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Co potwierdza również rozdział siódmy księgi tego proroka w słowach: Patrzyłem, i ruch ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężył ich, aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Wersety 23 do 25 wskazują na dopełnienie miary przez odstępców co w moim odczuciu jest wyraźną wskazówką na dopuszczenie się całkowitego odstępstwa i wywrócenie wiedzy o Bogu do góry nogami. Od tego momentu historii, a mówimy tu o IV wieku naszej ery, pojawił się władca, który swoją przebiegłością przewyższał innych, doprowadzając do zagłady niemalże cały zbór wiernych. Owym okrutnym władcą był Konstantyn Wielki, a po jego śmierci jego następcy noszący zaszczytny tytuł biskupa Rzymu. Opisy są wyraźnymi wskazówkami na wytępienie ludu bożego, co też miało miejsce począwszy od IV wieku naszej ery, gdy ujednolicano nową upaństwowioną religię Cesarstwa Rzymskiego, a zakończono je najpóźniej w VI wieku, gdy stłumiono ostatnie powstanie prawdopodobnie chrześcijańskiej części Samarian, ale i o tym przy innej okazji. Kolejna wypowiedź brzmi Będą wychwalać fałszywych proroków, którzy nadejdą, czyli apostołów, zwiastunów,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 Robimy kolejną przerwę, ponieważ dostarczone informacje wskazują wyraźnie na odstępstwo od świętego imienia żywego, duchowego Jehoszuły, a powołanie imienia trupa, osoby zmarłej i wielbienie jej. Proszę Państwa, chociaż wielu z Państwa być może wybuchnie w tej chwili złością, to czy się to komu podoba, czy też nie, dokładnie tak potoczył się rozwój wydarzeń. Odrzucono święte żydowskie imię proroka Jehoszuła, a wprowadzono imię trupa przybitego do krzyża o brzmieniu Jezus Chrystus. Wprowadzono także i naukę o wielopostaciowości Boga, czyli dogmat trójcy, to jest jednoosobowego, ale trój jedynego bóstwa składającego się z trzech postaci. Dogmat ten został wreszcie wprowadzony w swej ostatecznej formie do nauki chrześcijańskiej na soborze w Konstantynopolu w roku 381 naszej ery, chociaż prace nad nim trwały ponad 100 lat. Świat rzeczywiście padł ofiarą owego trupa przybitego do krzyża o zwodniczym imieniu, czyli zapowiadanego antychrysta wy wykreowanego przez człowieka niegodziwości, jakim był Konstantyn Wielki, który to powołał do życia swój własny kościół. Mowa jest bezsprzecznie o cesarzu Konstantynie i powołaniu do życia kościoła rzymskiego, którym zarządzał. On był też realnie pierwszym papieżem tego potwora. Kolejna wypowiedź odnosząca się do szczegółów brzmi: dokonają się wśród nich podziały, gdyż jedni z nich będą przeklinać słowa prawdy i rozprzestrzeniać niegodziwe nauki. Wielu będzie złożeczyć prawdzie i wypowiadać kłamliwe i zuchwałe słowa, będą też obmawiać, złożeczyć współwyznawcom. Mamy tu do czynienia z opisem całkowitego odstępstwa od nauki a następnie rozpadu i podziału chrześcijan na wiele wrogich sobie wyznań. Celem jest oczywiście walka o władzę i kontrolę nad ludem, której żaden ze znaczniejszych nie chciał wypuścić z ręki. Nie mówimy tu o kłótniach pomiędzy przeciętnymi wiernymi, lecz o walkach przedstawicieli ówczesnych elit rządzących. Powstał kościół rzymski i kościół wschodni, czyli Bizancjum. Kolejnym przykładem prawidłowego zrozumienia relacji pomiędzy duchowym zbawicielem a cielesnym męczennikiem jest następny fragment z tego apokryfu, a mianowicie wizja Simona dotycząca ukrzyżowania. To właśnie owa wizja zdyskwalifikowała to objawienie jako część pism Nowego Testamentu. Około połowy II wieku naszej ery utwór został usunięty z list pism wykorzystywanych do rozprzestrzeniania tzw. dobrej nowiny, ponieważ przeczył już wszelkiej sfałszowanej nauce. Wizja cierpień i śmierci Jehoszuły. Po wypowiedzeniu przez niego tych słów zobaczyłem, jakby został przez nich pochwycony i powiedziałem Cóż widzę, panie, ty jesteś tym, którego oni pochwycili i trzymasz się mnie? Czy też kim jest ten, który stoi rozweselony obok krzyża i śmieje się? A czy komuś innemu przybijają ręce i stopy? Proszę państwa, Simon jest najwyraźniej świadkiem ukrzyżowania i z przerażeniem przygląda się, że podczas gdy ziemskiemu Jehoszule brutalnie przybija się dłonie i stopy do krzyża Niebiański, duchowy pomazaniec, stoi i uśmiecha się, ponieważ wypełnił swoją misję wynikającą z warunków paktu. Cieszył się on zapewnie też z powodu nieugiętości i zwycięstwa proroka Jehoszu, który pokonał szatana i miał zostać wzbudzony z martwych. Teraz oczekiwało ich obu jedynie wstąpienie do Szeolu i zmartwychwstanie. A zbawiciel tłumaczy: ten, którego widzisz obok krzyża, stojącego i śmiejącego się, to żyjący Jehoszu, czyli niebiański syn Boży. Ten natomiast, którego widzisz przybijanego gwoździami do krzyża, to jeho cielesny, cielesne zastępstwo duchowego pomazańca. Oni hanbią to, co jest wizerunkiem, jaki widzą, ale spójrz na niego i na mnie. Duch nakazuje tu Simonowi, by dokonał porównania obu postaci. Syn Boży dokonuje tu manifestacji ucieleśnienia swojego ducha na krzyżu i przebywając duchem obok krzyża wskazuje nam różnicę pomiędzy śmiertelnym ciałem a nieśmiertelnym duchem, którego powinniśmy wielbić. Dalej, gdy jednak powiedziałem, panie, nikogo tu dookoła nie widzę, pozwól nam uciec z tego miejsca, ale pan odpowiedział, mówiłem ci już, zostaw ślepy w spokoju i przyjrzyj się, że oni nie widzą o czym mówią. Oni pohańbili syna chwały zamiast mojego sługi. Simon stwierdził, że jest jedynym, który widzi ukrzyżowanie i próbuje uciec. Zostaje jednak pouczony przez pomazańca, że to niczego nie zmieni. Pohańbiony i odrzucony został nie człowiek, ale sam Syn Boży, czego są zupełnie nieświadomi ci, którzy tego dokonali, ponieważ nienawiść oraz fałszywa lub też niewłaściwie zrozumiana nauka o władcy z domu Dawida zaślepiła ich serca. Dalej, wtedy zobaczyłem kogoś, kto się do nas zbliżał i wyglądał tak samo jak on, on i ten, który stał obok krzyża. Był otulony Duchem Świętym, to on był Zbawicielem. Otaczało go nieopisania intensywne światło i mnóstwo niewidzialnych aniołów, które ich wysławiały. I widziałem, że ten, którego wychwalały, został objawiony. Simon ponownie widził krzyżowanie i obu Mesjaszy oraz zbliżającą się, a następnie otaczającą obu chwałę Bożą oraz anioły wychwalające duchowego Zbawiciela, który w przeciągu kolejnych trzech dni zwycięży zło. Wizja nawiązuje do objawienia Jana z rozdziału 5, werset 9. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity. Zakończenie. On powiedział do mnie, bądź silny, ponieważ to Ty jesteś tym, któremu zostały powierzone te tajemnice, aby na podstawie tego objawienia zorientowali się, że przybili do krzyża pierworodnego Boga oraz że cały dom demonów, ten kamienny dzban, w którym mieszkają, należy do Elohim i podlega pod prawo krzyża pod zwierzchnictwem Boga. Jehoszua umacnia Simona, gdyż jest to jedyna droga do objawienia światu w późniejszym czasie prawdy o ukrzyżowaniu i jego następstwach. Pomazaniec określił siebie jako ziemskiego, boskiego, pierworodnego, którego tylko materialne ciało zostało przybite do krzyża. Cały świat materialny porównany został do kamiennego dzbana. Dalej, a ten, który znajduje się w pobliżu, jest tym żywym zbawicielem, który zajmował ciało tego, którego pojmali. On jednak został uwolniony i spogląda na swoich prześladowców z góry. I nawet wśród swoich największych prześladowców rozpoznaje takich, którzy się obecnie zwracają w jego stronę. Są oni podzieleni nie tylko pomiędzy sobą, ale nawet i w samych sobie. Dlatego śmieje się on z braku oświecenia wśród nich, bo urodzili się ślepymi, cierpiącymi i przeklinającymi, ponieważ ich powłoka jest tylko jakby ciałem zastępczym. Zbawiciel śmieje się z braku poznania i cielesności człowieka, jakie panują nad światem. Dalej, to jednak, co zostało uwolnione, jest moim niematerialnym ciałem, ponieważ jestem wyrozumiałym duchem wypełnionym lśniącym światłem. Ten, którego widziałeś przychodzącego do mnie, to nasza niepojęta duchowa pełnia, która jednoczy tę doskonałą światłość z moim świętym duchem we mnie. Pełnia, inaczej pleroma, to duchowe ciało zawierające iskrę Bożego światła, która pozwala na zjednoczenie się ciała i ducha. Dalej, Dlatego wszystkie te sprawy powinieneś zdradzić innym, nie pochodzącym z tego eonu, czyli nie z tego czasu. Ponieważ zbawienie nie zostanie dane w śmiertelnym ludzkim ciele, lecz tylko tym, którzy są stworzeni z nieśmiertelnej substancji i są w stanie pochłonąć nadmiar tej chwały. Piotr zostaje ponownie pouczony o wadze tego objawienia oraz, że musi je przekazać następnym pokoleniom, bo nie ci, którzy są cieleśni, dostąpią zbawienia, lecz tylko duchowi. Dlatego też powiedziałem, że temu, który ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze, ten, który nic nie posiada, to jest człowiek pochodzący stąd, który jest całkowicie martwy, bo powstał tylko poprzez moc stworzenia. Mowa jest o tym, że każdy, kto posiada iskierkę prawdy, otrzyma więcej w postaci poznania, aby stawał się duchowy. Ten natomiast, który nie ma takiej iskierki poznania, jest dla Boga martwy, ponieważ powstał jako następstwo Bożej siły twórczej, lecz bez miłości, jak opisuje to na przykład Ewangelia Mateusza w rozdziale 25, w wersecie 14. Dalej. Ty jednak pozostań mężny i nie obawiaj się, ponieważ ja będę zawsze przy tobie, aby żaden z twoich wrogów nie mógł cię zranić. Pokój z tobą, bądź mężny. Jehoszuła daje obietnicę wspierającą nie tylko samego Simona, lecz wszystkich posiadających ową iskierkę prawdy. Pozostałymi aspektami zawartymi w apokryfach, również w tym, zajmiemy się w odcinku poświęconym postaci szatana i jego sług. Proszę państwa, doskonale zdaję sobie sprawę, że już po raz kolejny zszokowałem wielu, czego wolałbym nie robić przytoczonych tu fragmentach Apokalipsy Piotra, szczegóły odstępstwa od świętego imienia pańskiego oraz sposobu pojmowania osoby Mesjasza przepowiedziane i objaśnione zostały wyjątkowo dokładnie, nie pozostawiając miejsca na jakąkolwiek manipulację. Niestety, zbyt wiele zostało powywracane dosłownie do góry nogami, bym mógł przejść na tym do porządku dziennego. Prawda zawarta w pismach, którą codziennie czytamy lub jej słuchamy Zupełnie jej nie dostrzegając, chociaż znajduje się pod naszym nosem Sama domaga się, by zostać wreszcie ujawnioną A ja jestem jedynie jej niewolnikiem Żadnych kompromisów W kolejnym piątym odcinku serii będę kontynuował przegląd proroctw Dotyczących Jehoszuły Cieśli i Jehoszuły Mesjasza I zasypię Państwa szczegółami dotyczącymi obu postaci Proszę mi wierzyć, że jeszcze wiele zapierających dech niespodzianek przed Państwem jak zwykle gorąco zachęcam do sprawdzania w Piśmie wszelkiej informacji, na którą się powoływałem i dokonywania przemyśleń odnośnie tego, czego dowiedzieli się Państwo dotychczas. Słuchajcie Państwo Pisma, gdy tylko nadarza się okazja. Szukajcie, a znajdziecie. Właśnie to nakazał nam Ten, którego imię jest święte, Jechowach, jedyny Bóg i Stwórca Świata oraz wszelkiego życia, jedyny Duch Życia, jedyny Ojciec, jedyny Zbawiciel, Król, Królów i Pan Panów, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, Bóg Józefa i Judy oraz wszystkich proroków, Bóg Jehoszuły, pomazańca swego, który był i jest duchem, Bóg Jego uczniów, Bóg, który objawia prawdę swoim sługom, by głosili ją z odwagą, ponieważ chce budować, a nie burzyć, i ratować, a nie gubić, i obdarzać życiem, a nie zabijać. Ten Bóg niech będzie błogosławiony na wieki wieków. Amen. Serdecznie zapraszam również na następny odcinek i bezustannie namawiam do pobierania prelekcji i do zapisywania ich na swoim twardym dysku dopóki są do dyspozycji, a następnie do rozprzestrzeniania wśród chętnych w każdy możliwy sposób. Dziękuję za uwagę. Weseli się więc serce moje w Panu, by wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje i nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie.